Nie wiemy, kiedy pszczoły są szczęśliwe. To jest ich dom. One sobie by mają urządzać. Ja pozyskuję, można powiedzieć, homeopatycznej ilości miodu. Radzi, warroche. Ta pszczelarka mówi, że ona ma w zasadzie śmiertelność stuprocentową każdego roku. Tego nie wiemy, czy przetrwają, czy nie przetrwają. w warroche. Ja bym chciał, żeby w mojej pasiece trwały te rodziny, ale nic nie trwa, wiecznie. Nic nie trwa. O, widzisz i do tego dochodzi. Mi. Nie wiemy, kiedy pszczoły są szczęśliwe. To jest ich dom. One sobie go mają urządzać. Radzi, nie wiemy, kiedy pszczoły czegoś Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Radio Waroza. Tym razem moim gościem jest mój kolega Bartek Maleta z bloga Skoro Chcą Mieć trudnie Niech Je Mają. Witaj Bartku. Cześć, cześć Kubia, witam wszystkich, słuchaczy. Jesteś blogerem, no już ładnych parę lat, hmm, chyba 6-7 coś takiego. Od 2014. A, czyli, jest, czyli 7. Czyli siedem. Idzie ósmy. Tak, jakoś. Opowiedz nam, jak zainteresowałeś się pszczołami i właściwie po co zacząłeś prowadzić tego bloga? To znaczy, ja myślę, że to była taka historia jak, jak wszystkich, czy, czy, czy dużej większości ludzi. Ja nie miałem jakichś tradycji rodzinnych pszczelarskich. Gdzieś mi zawsze, że się tak wyrażę, w duszy grało życie na wsi i wreszcie, jako już dorosły człowiek, wyprowadziłem się na wieś i, i gdzieś tam myślałem kiedyś o tym, żeby yy, założyć jakiś taki zupełnie amatorski sad i, i w tym sadzie trzymać pszczoły. No, ale to był jakiś taki pomysł na emeryturę. A, a po prostu stwierdziłem, skoro się wyprowadziłem, że pojawiły się warunki, nie ma co czekać. czekać. I, no i tak się to stało. I zacząłem, zacząłem od zupełnie jakby tradycyjnego podejścia. To znaczy... Kupiłem dwa odkłady, przeczytałem parę książek, zacząłem się jakby też interesować tym, co, co się dzieje w internecie, zacząłem prenumerować czasopisma, No czytałem wszystko, co mi tam w, w ręce wpadnie, oglądałem też jakieś tam różne filmy na YouTubie, chociaż nie czerpałem z tego jakiejś specjalnej wiedzy, jakieś może pojedyncze przypadki. No i tak się zaczęła moja przygoda z pszczołami. A dlaczego zacząłem bloga pisać? Ale wkręciłeś się w pszczoły, można tak, powiedzieć. Tak, tak tak, tak, tak, ludzi tak, w sumie. tak, tak. No ten tak zwany pszczeli wirus. Także to, to w, ten, w, ten, w, ten, w tym kierunku to było. Jeżeli chodzi o tego bloga, znaczy ten blog jest mocno niszowy i on ma bardzo niewiele odsłon. Mam jakichś tam wiernych czytelników, natomiast to są... Absolutnie pojedyncze osoby. To jest, to jest, to, to nie jest jakiś tam blok mocno poczytny. Myślę, że dlatego, że ja yy, też piszę bardzo długie teksty, a, a mam takie wrażenie, że ludzie wolą krótkie informacje nie, mamy, nie mają czasu na to, żeby się tam gdzieś wdawać w jakieś moje rozważania quasi filozoficzne czy, czy, czy quasi przyrodnicze. Zgadza się, ale dlatego właśnie pytam, bo widzę, że bardzo dużo w niego wkładasz pracy, nie? Dlatego go zapytałem, po co go właśnie prowadzi. Zaczęło się od... Znaczy to jest trochę związane z, tą moją, z tym moim podejściem do pszczelarstwa, które jak wiesz jest chyba inne niż, niż 99% pszczelarzy bo no, zaczęło się od tego, że ja zupełnie zacząłem prowadzić jakby moją pasiekę w zupełnie tradycyjny sposób. To znaczy przeczytałem książkę o gospodarce pasiecznej, wydawało mi się, że tak trzeba. Trafiłem na informację w internecie, że tak trzeba. No i tak robiłem, prawda? Kupiłem węzę, prawda? Przeczytałem, że pszczoły trzeba leczyć, więc kupiłem jakieś tam tabletki apiwarolu. Nawet spaliłem kilka tych tabletek w pierwszym roku w dwóch odkładach. Więc jakby to było zupełnie tradycyjne podejście, takie jak pszczelarze praktykują. Ta zmiana podejścia, czy, czy nie wiem jak to nazwać, no rewolucja wręcz chyba podejścia, nastąpiła w dość chyba względnie krótkim czasie, to znaczy paru miesięcy, w okresie jakby kiedy się zakończył ten pierwszy mój sezon, kiedy już jakby przygotowałem te pszczoły do zimowli, tak jak je należało przygotować według według jakby mojej bardzo szczątkowej, amatorskiej wiedzy. No i no zaczęła się zima, prawda? No i pszczelarze co robią w zimie? No, no śledzą to, co robią inni pszczelarze, śledzą dyskusje, śledzą, siedzą, na forach, siedzą na forach internetowych. Teraz to już na Facebooku pewnie. I... Tak, tak, tak, tak. No i ja to wszystko robiłem. No i zacząłem się też dawać w dyskusje pewne. I zacząłem poszukiwać bo jakby nowych, nowych kierunków, bo no coś mi nie pasowało do końca w tym, w tym podejściu. To znaczy w dzieciństwie czy w młodości dużo czasu spędzałem na wsi u, u, u babci i dziadka. Natomiast no jednak jestem człowiekiem z miasta. Urodziłem się w mieście i pierwsze 30 lat życia żyłem w mieście. Więc jakby jak się wyprowadziłem to to też jakby odkrywałem tą naturę, czy odkrywałem tą, tą przyrodę dookoła, odkrywałem pszczoły, odkrywałem to, jak to wszystko, że tak powiem, się zazębia wzajemnie, więc ja jakby dopiero tą taką edukację w kierunku tej przyrody, tej natury, dopiero w tym czasie jakby, no nie wiem jak to nazwać, podejmowałem, prawda, Czyli pszczoły były do tego dobrym motorem. Pszczoły były, tak, tak. tak. Ja myślę, że to jakby pszczoły były no, taką, takim głównym motywem, dlaczego to się wszystko zaczęło. Czując, że coś jest nie tak, yy, znaczy nie, nie pasowało mi to zabijanie tego pasożyta, prawda, jakoś tam wewnętrznie. Zacząłem poszukiwać informacji, jak tego nie robić, bo, bo jakby wiedziałem, że to nie do końca jest taka, nie, nie do końca jakby no, miałem pewnie pół procenta tej wiedzy, którą mam dzisiaj, czy doświadczenia, natomiast gdzieś tam czułem, że to, że to nie jest droga, którą chcę iść. Zaczęło się od małej komórki, gdzieś tam trafiłem na wykład o małej komórce, wtedy to był ten, ten okres, takiego boomu dotyczącego małej komórki. Wszyscy ci tak zwani naturalsi jakby wierzyli, że mała komórka rozwiąże problem warozy, rozwiąże problem leczenia, wystarczy pszczoły wrzucić na małą komórkę i pszczoły zaczną cudownie przeżywać. Ja w pewnym momencie też jakby dałem się ponieść temu trendowi. No i cóż, no i od, od tego się zaczęło. Zacząłem zgłębiać inną wiedzę i zacząłem tą wiedzą się dzielić też na forach i próbując o niej dyskutować. No, i szybko zostałem zgaszony, wyśmiany, prawda? No, bo ci pszczelarze doświadczeni, jakby no, wiedzieli, że czy wiedzieli, czy czuli, czy, czy, czy nie chcieli w ogóle rozmyślać o jakichś alternatywach. Po prostu, jakby skreślali to z góry. Stąd się wzięła potrzeba w takim swoim środowisku prywatnym dzielenia się tą wiedzą. Stąd chyba to. To blogowanie się roz, rozpoczęło. Okej, okay, czyli jednak, żeby się dzielić swoją wiedzą, bo myślałem, że może jako I Też, też, też. No to jest, wiesz, to, to, to nie jest jakby jedna motywacja. To jest, to, jest, to jest złożona rzecz, prawda? To jest jakoś tam trochę się dzielić wiedzą, trochę wracać później do, do swoich doświadczeń. To, co jest dla mnie jasne, to niekoniecznie jest, może być jasne dla słuchaczy, więc powiedz: Identyfikujesz się jako pszczelarz naturalny. Tak. Więc może zdrać, jak prowadzi swoją pasiekę. Jak wygląda twoja gospodarka? Czy to w ogóle jest gospodarka? No, trudno powiedzieć, czy to jest gospodarka. To znaczy, zależy jak zdefiniujemy gospodarkę, a ja też bym nie chciał się wdawać jakoś tam specjalnie w definicję. wykonuje większość tych czynności z pszczołami, które wykonują inni pszczelarze. Prowadzę jakoś rodziny pszczele, namnażam je. No, najgorzej u mnie jest z pozyskiwaniem miodu, ale poza tym to... Chyba prowadzę gospodarkę, tak można by powiedzieć. Na czym polega specyfika? No Specyfika polega na tym, że po prostu nie zwalczam warozy. Od 2014 roku nie stosuję zabiegów przeciwko roztoczom. W 2014 roku no, no być może można by nazwać to, że zastosowałem jakiś zabieg Przeciwko roztoczą, bo obsypałem pszczoły cukrem, pudrem, co miało być metodą skłaniającą pszczoły do zachowań higienicznych i do, i do zrzucenia z siebie dręcza. No to nie podziałało. To znaczy w 2014 roku, to był pierwszy rok, kiedy nie zastosowałem kuracji, no miałem osypy całkowite. To znaczy cała moja pasieka przestała istnieć. Przy czym to był taki okres, kiedy u wielu, wielu, wielu pszczelarzy w województwie małopolskim, gdzie mieszkam, nastąpiły osypy całkowite albo zbliżone do całkowitych. Według mojej wiedzy w moim kole pszczoły straciło w, tym, w tamtym roku około 70% pszczelarzy, a w sąsiednim kole nawet 90%. Takie dochodziły informacje. Po prostu były straszne pogromy w województwie małopolskim. No i ja wtedy też straciłem całą pasiekę, 23 pnie, które były no, w różnej sile, od kilkuramkowych odkładów do, do rodzin, które miały po dwa, trzy korpusy w sierpniu. To były takie rodziny i, i wtedy jeszcze jakby byłem o wiele bardziej pod, nazwijmy to, wpływem takiej bardziej tradycyjnej gospodarki, to znaczy wiele rzeczy, które teraz robię jakby bez chwili wahania, bo widzę, że to nie ma wielkiego wpływu na to, czy moje pszczoły przeżyją, czy nie przeżyją, to, to w tamtym czasie no, miałem jakieś wątpliwości, na przykład tworzenie słabych rodzin. W gospodarce pasiecznej jest powiedziane, że sens ma utrzymywanie silnych rodzin. Jest grono pszczelarzy, które jest zwolennikami zimowania średnich rodzin. Możliwe, możliwe, możliwe. Natomiast generalnie mówi się prawda, w, w większości przekazów tych, tych o gospodarce pasiecznej, że należy trzymać rodziny silne, należy zimować rodziny silne. I taki jest dominujący głos. Ja uważam, że, że jest sporo tych, co mówią, że średni. Ba tutaj bardziej kluczem jest do dominujący jest, że rodziny wyrównane. No i muszę, możliwe. Jeżeli ktoś ma 100 rodzin więcej, no jest to wygodne. No, no, przy wykonywaniu tak. wielu zabiegów. tak, pewnie, pewnie tak. No i poszło. Przestałem zwalczać warozę i zacząłem szukać, zacząłem szukać metod, które umożliwią mi prowadzenie pasieki bez użycia tej tak zwanej powszechnie chemii. No, wychodzi w tym sensie, że od kilku lat moja pasieka jest samowystarczalna. Nie kupuję pszczół od, od, od, od lat. Yy, namnażam te rodziny, które mi przeżywają, zdałem się na selekcję naturalną yy, yy, i jakoś idzie do przodu Jak to wygląda w praktyce? Ile pozyskujesz miodu? Masz jakieś sukcesy? Yy, te pszczoły rozumiem, że częściowo nie przeżywają to co wtedy robisz i tak dalej Oczywiście jakoś tak możesz yy, w skrócie powiedzieć, bo jeżeli ktoś będzie chciał więcej, no to odeślemy prawda, no, w opisie do twojego bloga i do też yy, kanału na YouTube, tak? No, to znaczy ten kanał YouTube to jest taki kanał, który ja tak prowadzę, można powiedzieć, nie prowadząc. O, To znaczy byłem aktywny chyba w zeszłym roku i, i, i nie wiem, czy nie w poprzednim jeszcze roku, natomiast w tym roku nie wiem, czy wrzuciłem tam chyba jeden film wiosną. Nie mam po prostu czasu na to. Jeżeli chodzi o moją metodę, to jest to metoda, którą Amerykanie nazwali pszczelarskim modelem ekspansji. To znaczy tak to przetłumaczyliśmy dość nieudolnie, ale, ale ta nazwa przylgnęła do tego. Na czym to polega? No, metoda, która się nazywa pszczelarski model expansion, expansion model beekeeping, to jest metoda, która w pierwszym okresie selekcji ma zapewnić wygranie takiego, nazwijmy to, wyścigu z dręczem, to znaczy Amerykanie w ogóle nazywają to outbreeding varroa, czyli takie rozmnażanie pszczół, które będzie jakby rozmnażaniem szybszym, niż jest się w stanie namnażać pasożyt. I, i co to daje? No, to daje w pierwszym okresie selekcji pewną szansę pszczołom, bo nie osiągamy wysokiego stopnia porażenia roztoczami w poszczególnych rodzinach. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy silną rodzinę, która ma porażenie na poziomie tysiąca osobników. Jeżeli rodzina jest silna w szczycie sezonu i ma załóżmy 50, 60, 70 tysięcy pszczół i tysiąc osobników roztoczy, to porażenie wynosi tam w granicach 1,5%. Natomiast w momencie, kiedy rodzina wypszczela się do zimy, a roztocza cały czas się namnażają i zimujemy rodzinę, która ma między powiedzmy 10 a 20 tysięcy osobników, ale w tym czasie roztocza namnożyły się powiedzmy wystarczy tylko dwukrotnie to mamy około 1,5-2 tysiące osobników roztoczy na 15-20 tysięcy pszczół i w tym momencie zbliżamy się do porażenia na poziomie 10%. Czyli to, co było w szczycie sezonu, gdzie, gdzie mieliśmy 1,5% porażenia przy, wysokim, przy wysokiej obecności dręcza w rodzinie, na końcu sezonu czy, czy, czy w zimowli no, urasta nam to do niebotycznych rozmiarów, jeżeli chodzi o procentowe porażenie, prawda? I metoda yy, ta, którą właśnie nazwano pszczelarskim modelem ekspansji, polega na tym, żeby podzielić zarówno pszczoły, jak i roztocza. Pszczoły w szczycie sezonu roznażają się szybciej niż roztocza. To znaczy yy, rodzina jest się w stanie dość szybko podwoić, prawda? Natomiast roztocza... Są też bardzo szybkie, ale są troszeczkę wolniejsze niż pszczoły rozwijające się w szczycie sezonu, podkreślam, prawda, bo wiadomo, że z końcem sezonu spada tempo pojawiania się nowych robotnic. I teraz tak, jeżeli mamy taką rodzinę, która ma załóżmy, nie wiem, 60 tysięcy osobników pszczół i podzielimy ją na sześć rodzin, które mają po 10 tysięcy pszczół, to taka rodzina, taki odkład, bo to już powstaje naprawdę odkład. Jest w stanie się odbudować do bardzo racjonalnej siły do zimowli, nawet jeżeli pójdzie do zimy ta rodzina jako słabszy odkład niż, niż rodzina produkcyjna, to jednak jest w stanie w zupełnie biologicznie normalny sposób przetrwać zimę. Natomiast równocześnie, statystycznie, bo wiadomo, że to się nigdy nam nie podzieli idealnie porówno, statystycznie dzielimy też na te, prawda, z sześcioma odkładami, czy, czy, czy z. Podziałem na sześć części takiej rodziny, dzieli się nam też porażenie roztoczami na sześć, prawda? Przez sześć. Przez, przez I w tym momencie nie mamy tysiąca osobników roztoczy, tylko mamy statystycznie w takiej rodzinie 150 osobników, 160, 170, prawda? Pszczoły są w stanie jeszcze o wiele szybciej urosnąć, jakby przed zimą, i dzięki temu do zimowli rodzina idzie w porażeniu statystycznie mniejszym, niż gdybyśmy nie dokonywali podziału. Pierwszy okres selekcji, kiedy pszczoły są zupełnie nieodporne, tak naprawdę, no moim zdaniem jest to metoda najskuteczniejsza, ale tych metod selekcji, znaczy najskuteczniejsza, może, może niekoniecznie najskuteczniejsza, jest to metoda, która po prostu najbardziej szeroko selekcjonuje nam zarówno pszczoły, roztocze, jak i całe środowisko życia pszczół, więc ona jest w tym sensie najlepsza, że jest naj, naj najszersza selekcjonuje nam całe środowisko, cały ekosystem ulowy. Jesteśmy w stanie po prostu w pierwszym okresie, kiedy mamy nieodporne pszczoły, jesteśmy w stanie wyprzedzić w tym wyścigu roztocza i rodzina zamiast iść z porażeniem na poziomie nie wiem 8-10%, jest w stanie pójść do zimy na poziomie 1,5-2% może porażenia i jest w stanie tą zimowlę przetrwać. Część rodzin oczywiście osypie się, część rodzin zacznie powoli walczyć z dręczem, zaczną się pojawiać pewne mechanizmy odpornościowe. Tych mechanizmów odpornościowych już w nauce stwierdzono, myślę, że co najmniej kilkanaście, a jest na pewno kilka takich głównych czynników odpornościowych w rodzinie pszczelej. I jakby z czasem jakby coraz większe będzie miało znaczenie to, że w rodzinach pszczelich zaczynają się pojawiać te cechy odpornościowe nad tym swoistym wyścigiem nad, z roztoczami. Prawda? Czyli jakby z roku na rok pszczelarski model ekspansji powinien nam wyselekcjonować pszczoły, które, ja, ja oczywiście upraszczam, ale powinien nam wyselekcjonować pszczoły, które mają mechanizmy odpornościowe, przy okazji selekcjonując całe otoczenie pszczół w ewolucyjny sposób, taki, w, w, w takim kierunku, żeby... Jakby całe środowisko patogenne traciło na zjadliwości. To są, to są bardzo skomplikowane układy, i, i jakby to, co jest proste w teorii, niekoniecznie jest proste w praktyce, i niekoniecznie się musi nam sprawdzić w każdych warunkach pasiecznych. Generalnie nowoczesna praktyka pasieczna, moim zdaniem, bardzo sprzyja uzjadliwieniu patogenów i, i temu, że pszczoły są coraz, coraz mniej odporne. Więc jakby. Wydaje mi się, że metoda, która jest oparta na selekcji naturalnej, będzie temu procesowi jakby ogólnemu osłabiania pszczół przeciwdziałać. To znaczy pszczoły będą zachowywać coraz lepszy wigor bez tak naprawdę ingerencji pszczelarza w tą tak zwaną właśnie chemią, tą, tym, no, używaniem różnych pestycydów, które mają prawda, zabić czy to... Czy to roztocza, czy, czy, czy jakieś patogeny, które są obecne w środowisku pszczół. I to jest moja metoda generalnie, to znaczy wracając właśnie do mojej pasieki, ja od roku 2000, no w zasadzie może, może 15, bo w 14 to jeszcze były takie bardziej nieśmiałe próby, to znaczy ja dość tak nieśmiało, mało odważnie dzieliłem te rodziny pszczele, bo, bo bo jednak cały czas byłem pod wrażeniem, pod wpływem tego, że te rodziny raczej powinny być silne. prawda? Natomiast no później zobaczyłem, że tak naprawdę słaba rodzina ma dokładnie takie same, a czasem nawet większe szanse przetrwania niż rodzina silna. Być może właśnie z tego powodu, o którym powiedziałem wcześniej, że w silnej rodzinie jest po prostu wyższe, sto, wyższe porażenie roztoczami niż słabej z uwagi na to, że roztocza się rozwijają w niej w sposób nieprzerwany, niepokojony. I to, jest, I to jest coś, co ja robię od 2014 roku, jeżeli chodzi o to, bo zapytałeś, y, czy ja mam jakieś sukcesy, jak to jest u mnie z, z, z wynikami pasiecznymi. Y, zależy, jak zdefiniujesz sukcesy, to znaczy... Po prostu. Pytam ciebie. Najwyżej ty powiedz, co jest dla ciebie sukcesem. Y, to znaczy, dla mnie, dla mnie y, sukcesem jest to, że moja pasieka jest samowystarczalna w tym sensie, że jestem w stanie utrzymać y, populację pszczół, która jest w stanie trwać jako populacja, nie mówię tu o poszczególnych rodzinach pszczelich, tylko jako populacja jest w stanie trwać bez ingerencji chemicznej, bez stosowania pestycydów i mówimy tu o wszystkich rodzajach pestycydów, czyli zarówno tych, które się nazywa, prawda, powszechnie naturalne, jak i tych, których się nazywa, prawda, sztuczne, syntetyczne, zwał jak zwał. Może czytałeś mój artykuł? Czytałem, Są oczywiście, tak. bardzo. I przyznam, że bardzo mi się podobał, tak, bo bardzo dobrze jakby nazywa pewne zjawiska, definiuje, grupuje i tak naprawdę pokazuje, że pestycyd to jest pestycyd, nieważne czy jest wyprodukowany w fabryce, czy jest wyprodukowany, nie wiem, przez mrówkę, czy, czy jakiegokolwiek. Tak jest, wadu. chociaż akurat w tym wypadku, tak zwanych tych organicznych, naturalnych substancji, no to akurat te substancje są produkowane również w fabryce. Nie mówię, że to jest dobrze czy źle, tylko zauważam tak, fakt. Tak, tak, no i ja się tutaj z tobą w 100% zgadzam. jakby przecież To znaczy, zresztą... to jest kwestia... Poważni ludzie, zresztą e, chyba, że inaczej e, mają inne informacje co do faktów, ale przecież nie dyskutuje się o faktach. No to jest fakt, co powiedziałem, tak? Z tym fabryką, nie? Więc... Tak, tak no to znaczy... Dla mnie, dla mnie, w mojej pasiece stosowanie każdego rodzaju pestycydu, nieważne, czy to będzie kwas mlekowy, który się uważa za względnie łagodny, prawda, środek, czy to będzie, nie wiem, olejek typu tymol, stosowanie każdego z tych pestycydów, to jest w moim rozumieniu, w mojej tej właśnie, nazwijmy to, gospodarce, to jest krok wstecz. To znaczy w tym sensie, że to jest ingerencja w procesy, które się gdzieś tam w tej pasie toczą. Okej, okay, ale to musimy to ustalić, dlatego to zapytałem, bo opowiedziałeś opowiadałeś nam o swoim sposobie, tylko że jak rozumiem, je, jeśli dobrze zrozumiałem, to ten, celem tego sposobu jest wyprodukowanie populacji pszczół odpornych na dręcza pszczelego, czyli konkretnie na tą chorobę, którą wywołuje duże porażenie dręczem, czyli warrozę. Dlatego to mówię, bo w tym jest całe spektrum, że jednocześnie no, jeśli będzie organizm odporny na warozę, superorganizm pszczeli, no, to też będzie odporny na spektrum problemów wirusowych, które to powoduje. Tak. Tak? Czyli ogólnie na spektrum wielu zjawisk no, odporny na warozę. Tak, to jest twoim celem. Tak? Czyli nie na przykład produkcja miodu, to co jest celem 99,9 pszczelarzy. To znaczy, to znaczy, to jest też jakiś tam cel czy, czy motywacja złożona, bo ja nigdzie nie mówię, że moim celem jest wyhodowanie pszczoły odpornej i na tym koniec. Moim celem jest prowadzenie pasieki... Przepraszam, ale to, co powiedziałeś o tym sposobie ekspansji. Mhm. Nie, to jest, to jest metoda czy, czy sposób jakby dojścia do celu. A celem jest prowadzenie pasieki w taki sposób, który pozwoli pszczole być zarówno zwierzęciem gospodarczym, jak i dzikim i który pozwoli pszczole żyć beze mnie. To znaczy moim celem jest prowadzenie pasieki w sposób minimalistyczny. Jest to o tyle dziwne, że w tej chwili wkładam straszny wysiłek. Jestem głęboko przekonany, że gdybym stosował kurację przeciwko on, to, to jestem przekonany, że zdecydowanie bym się mniej napracował w pasiece, niż, niż pracuję prawda, wykonując selekcję w taki sposób, w jaki wykonuję. Dlatego, że model ekspansji jest pracochłonny, po prostu. Skutkiem zastosowania tej metody jest także to, że nie ma tej nagrody dla pszczelarza. Znaczy, inaczej, to ja nie chcę być to źle zrozumiany, że nie ma. Jest o wiele trudniej uzyskać tą nagrodę dla pszczelarza w postaci zbiorów chociażby miodu. Zapytałeś mnie, jak to jest u mnie. U mnie to wygląda w taki sposób, że ja pozyskuję, no można powiedzieć, homeopatycznej ilości miodu, tak to nazwijmy. Wynika to z wielu przyczyn. Część jest przyczynami obiektywnymi, część jest przyczynami subiektywnymi. Ja nie jestem w stanie ocenić, która jest bardziej istotna. Generalnie to jest tak, że zawsze, każdego roku, gdzieś próbuje wstrzymać podziały tych rodzin, prawda? Bo model ekspansji, tak jak mówiłem, polega przede wszystkim na podziale. Na, po pierwsze, dlatego, że rodziny umierają, nieleczone w jakimś tam procencie i pasieka, prawda? Trzeba pasiekę odbudować. Oprócz tego trzeba pasiekę rozwijać. W związku z czym, jakby, no, na tym etapie, ja w każdym roku próbuję w kilku rodzinach Troszeczkę wstrzymać te podziały na tyle, żeby móc jakieś produkty z ula pozyskać, ale no nie mam do tego szczęścia w tym sensie, że, znaczy, to oczywiście jest kwestia też dostosowania się z metodami, tylko, tylko w moim przypadku, jakby absolutnym priorytetem jest. To, co ja robię w kierunku selekcji. To znaczy, jeżeli y, mogę pozyskać trochę miodu albo y, zrobić podział w lepszym dla pszczół okresie, to wybieram to drugie. Y, jeżeli mogę się wstrzymać chwilę, żeby parę miodu, y, parę ramek miodu y, z ula uszczknąć, to próbuję. No ale nie mam w tym szczęścia w tym sensie, że y, no, ostatnie lata są kapryśne. Może ta moja gospodarka jest taka, jaka jest, może ja popełniam błędy. Ja nie mówię, że nie popełniam błędów w tej gospodarce. Natomiast, natomiast te ostatnie lata są tak kapryśne, że pszczoły w modelu ekspansji nie są, nazwijmy to, w korelacji rozwoju z występującymi pożytkami. A, wa a ważniejszą dla Ciebie wartością jest jednak ten model ekspansji, więc pomijasz ten miód. Tak? Pomijam ten miód. To znaczy tak. Y Zdecydowanie wybieram jakby zawsze, jak staję przed tym dylematem, a staję przed nim każdego roku, zawsze wybieram jakby odbudowę i rozwój pasieki i selekcję nad, nad pozyskiwaniem produktów. Jak rozumiem, jednym z celów tego przelastwa naturalnego jest właśnie, znaczy pierwszorzędną wartością jest wyprodukowanie czy Pomaganie pszczołom, żeby one po prostu, no, wyselekcjonowały się na odporność na barocę. Tak, tylko to też nawet jest. Nawet kosztem miodu. Nawet kosztem miodu, tylko to też musimy, jakby, jakby cały ten proces podzielić na etapy, to znaczy, Mamy do czynienia z pasożytem, czy z całym układem, prawda, jakim jest pasożyt z przenoszonymi przez niego wirusami, czy, czy bakteriami, czy, czy no przede wszystkim wirusami. prawda? Mamy ten układ, który w powszechnej świadomości pszczelarzy jest uważany za, no, za zabójczy dla pszczół. To znaczy 90, może 9, może 8, może 7% pszczelarzy uważa, że po prostu nie da się prowadzić pasieki nie zwalczając dręcza. W jakikolwiek sposób, prawda? Jedni robią to, usuwają cały czerw, inni stosują jakieś pestycydy, jeszcze inni stosują jakieś inne metody, izolatory i tak dalej, i tak dalej. Tych metod jest, prawda, bez liku. Natomiast one wszystkie mają za cel ograniczenie inwazji dręcza i uważa się w powszechnej świadomości pszczelarskiej, tak bym to powiedział, że nie da się prowadzić pasieki bez zwalczania dręcza. I teraz... Mamy taki, jesteśmy w tym miejscu, prawda? Znaczy, ja wiem, że ja już to robię długie lata i też uważam, że powinienem przejść do etapu drugiego. I teraz jest pytanie: czy nie przechodzę do etapu drugiego dlatego, że ja popełniam jakieś błędy, czy coś jest nie w porządku w mojej pasiece, czy też z różnych powodów mam pecha, na przykład z powodów tego, że są wyjątkowo niekorzystne ostatnie lata, bo są. I mieszkam w tej chwili w takim, w takim rejonie, mieszkam w Beskidzie Wyspowym, w powiecie limanowskim w Krakowie, gdzie od dwóch lat pszczelarze w zasadzie nie pozyskują miodu. Kilku pszczelarzy tam poznałem, część osób może jakby też nie tyle poznałem, co poznałem miejscowych ludzi, którzy znają innych pszczelarzy. I oni wszyscy mówią, że żaden z pszczelarzy tam w rejonie, których pytał oczywiście, bo być może są jacyś inni, ale są, są pszczelarze, którzy nie mają w ogóle miodu na sprzedaż, bo albo wyprodukowali coś tylko dla siebie, albo nie wyprodukowali w ogóle, albo w ogóle cały rok biegając z cukrem prawda, do uli, bo, bo nie ma miodu. W związku z czym no też mam... Swoistego pecha, prawda? No bo, no bo ja uważam, że od około dwóch lat moje pszczoły wykazują się coraz lepszym wigorem. To znaczy widzę, że te pszczoły naprawdę są inne niż były 4-5 lat temu. Tak jest i nawet napisałeś to w ostatnim artykule w pszczelarstwie, zacytuję nawet... Uważam, że cała populacja na mojej pasiecie zaczęła wykazywać pewną tolerancję nadręcza. Drugi cytat. Moja pasieka może być jednym z dowodów. I właśnie tutaj mam takie pytanie. Teraz też to potwierdzasz, że uważasz, że no pszczoły mają większy wigor. Wcześniej powiedziałeś, że, że, że widzisz, że te słabsze nie mają mniejszej odporności, czy tam nie są bardziej podatne niż te silniejsze kolonie. Na ile to jest obserwacja subiektywna, to jest moja okay. obserwacja subiektywna. To nie jest to obserwacja jakaś niezależna, żebyś to zmierzył czy coś takiego, tak? Nie, nie, nie, to jest obserwacja okay. moja subiektywna, oparta na tym jak pszczoły się rozwijają, jak wychodzą z zimowli, jak się zachowują, jak do jakich rozmiarów są w stanie urosnąć w ciągu sezonu, jak szybko się odbudowują na przykład po podziałach i tak dalej. Tak? Rozumiem, Znaczy, rozumiem, ale pytam się, czy ty rozumiesz, że naukowiec nie może brać tego pod uwagę, czegoś takiego? Oczywiście, że nie może brać, tylko że ja tutaj nie mówię o jakichkolwiek dowodach naukowych. Jeżeli chodzi o to stwierdzenie, które tam użyłem i, i, i o, które właśnie zacytowałeś, że moja pasieka jest jednym z dowodów, ja tego użyłem w takim znaczeniu, nazwijmy to potocznym, nie mówiąc o tym, że jest to dowód Naukowy jakiś, to jest po prostu moja obserwacja, natomiast jest to, wiesz, to jest, to jest też tak, że generalnie takie pasieki jak moja to są swoistymi wyspami, ale my nie jesteśmy, w sensie ja nie jestem zupełnie sam, takich osób jak ja jest prawda kilka, kilkanaście, które gdzieś tam próbują Albo na całej pasiece, albo na części pasie, pasie, pasiek, pasieki, gdzieś tam to leczenie, no, zrezygnować z tego leczenia, prawda? Nie wykonywać tego, tego tak zwanego leczenia. U wielu z nich obserwujemy dokładnie te same zjawiska. I w tym sensie napisałem to, że jest to jednym z dowodów, bo w momencie, kiedy mamy już nie, prawda, jedną moją pasiekę gdzieś tam, prawda, wyizolowaną, tylko mamy pasieki czterech, pięciu, sześciu osób na przestrzeni lat obserwujemy pewne zjawiska, to w tym sensie, w takim potocznym rozumieniu, wydaje mi się, że możemy użyć słowa dowód, nie jako dowód jednoznaczny, namacalny, naukowy, tylko jako dowód w takim troszeczkę też rozumieniu... Hmm... Jest na to sformułowanie, dowód anegdotyczny. O, możemy, możemy to ująć w ten sposób, jak najbardziej. I z tego, co wiem, w metodzie nau naukowej bierze się to tylko pod rozwagę przy tworzeniu hipotezy. Być może możemy się jakby pozostać na poziomie hipotezy. tutaj Ja się nie czuję tutaj jakby naukowcem, który, który w y, jakiś tam naukowy sposób chce pewnych rzeczy dowodzić. Y, ja się czuję praktykiem amatorem który po Jasne. prostu realizuje jakieś tam swoje cele, prowadząc swoją pasję. Ale już mówię, o co chodzi, bo ostatnio usłyszałem na przykład z ust pani doktor nauk weterynaryjnych Anny Gajdy na webinarium wsadzenie kija w mrowisko. Było, że tak powiem. Powiedziała, że w Polsce nie ma stwierdzonej żadnej rodziny, która byłaby odporna na warozę i jeśli ktoś sprzedaje wam taką informację, no to po prostu opowiada bzdury. I teraz, jeżeli... Ta pani jest naukowcem, no to twoja, twoje anegdotyczne obserwacje nie są w stanie po prostu sfalsyfikować tego twierdzenia. To znaczy ja myślę, że jej obserwacje, czy to zdanie też nie jest w stanie sfalsyfikować yy, twierdzenia przeciwnego, yy, bo yy, to znaczy inaczej. No. Nie zaobserwowano do tej pory. Jeżeli to wypowiada naukowiec, no to ma na myśli obserwację faktycznie naukową. Yy, to jeżeli po porozumiewamy się na poziomie obserwacji naukowej, no nie mam tutaj jakby wątpliwości. Jeżeli, jeżeli w nauce nie stwierdzono takich rodzin na terenie Polski, nie stwierdzono, natomiast... natomiast... Nie, nie to tak, tak trochę cię chciałem y, zmotywować, że może warto by coś zrobić, no bo... Bardzo dużo robię, to znaczy robię nie, na miarę ale... swoich możliwości, ty... dzielę się wiedzą, nie tylko swoimi doświadczeniami, ale także tym, co płynie z zachodu. No ale I... jak rozumiem, ty uważasz, że takie rodziny stwierdzasz, no, nie jesteś w stanie tego potwierdzić naukowo, natomiast wydaje ci się, że stawiasz hipotezę, że takie są, tak to zrozumiałem? To znaczy nie, nie, nie... Y... Musimy jakby troszeczkę zdefiniować, no ja też nie chcę wchodzić w ścisłe definicje, bo to, bo to wszystko jest też troszeczkę na poziomie, mówię o rozumieniu pewnych słów, na poziomie intuicyjnym, a niektóre rzeczy bardzo trudno jest zdefiniować ściśle. I teraz musimy się zastanowić nad tym, co to jest odporność. Prawda? I, i, I w szczególności odporność na, na y, czy to na dręcza, czy to na waroze czy, y, czy to na jeden z czynników, czy to na cały układ. Prawda? Dręcz jako jeden z czynników prawda, choroby warozy czy całą chorobę, która polega na, na, y, na jakby, znaczy polega, która wynika jakby z. z y, z tego, że prawda, w, w ulu rozwija się epidemia przenoszonymi i gwałtownie rozwijającymi się wirusami, które doprowadzają do wyprzelenia i śmierci rodziny. I teraz... Proponuję definicję najprostszą. Oczywiście odporność nie oznacza tego, że tam nie będzie żadnych osobników dręcza pszczelego czy żadnych wirionów, prawda, tych na przykład DWV. Porównajmy do aktualnie najbardziej popularnej ludzkiej choroby, czyli COVID-19. No. Odporność oznacza, że osoba przechodzi ją łagodnie z, z infekcją tym wirusem, nie musi iść nigdzie do szpitala, nie musi brać żadnych leków, generalnie jej homeostaza nie zostaje w żaden sposób zaburzona. No, czyli odporność jest wtedy, kiedy dany potencjalny patogen nie wywołuje żadnej choroby. No tak, tylko tutaj mamy do czynienia z całym układem, to znaczy mamy do czynienia, ja generalnie się z Tobą zgadzam, jeżeli chodzi o, o definicję, tylko teraz jak to rozumieć, jeżeli chodzi o e, złożony superorganizm pszczeli. E, jeżeli mamy to rozumieć w taki sposób, że e, będzie obecny dręcz, będzie obecny wirus zdeformowanych skrzydeł i szereg innych wirusów, natomiast rodzina nigdy nie umrze, będzie trwała wiecznie, e, no to być może takich rodzin odpornych w ogóle nie ma na świecie. Yy, dlatego, że... Dlatego, że yy... Ale nic nie trwa wiecznie. Nic nie trwa. O, widzisz, i do tego dochodzimy. Nie, nie, ale to, no to przecież to jest oczywiste, że... Organizmy są śmiertelne. Superorganizm, czyli tak funkcjonalnie, no właśnie, samo to słowo superorganizm wskazuje, że jest to definicja funkcjonalna, czyli on się zachowuje tak jakby organizm, tylko o oczko wyżej w złożoności. No więc oczywiste jest, że kolonia owadów eucjecjalnych, też ma swój start i też swój koniec, gdzieś tam. Jed u, u pewnych mrówek oczywiście jest to, załóżmy, dużo dłużej, u innych organizmów jest to krócej. O to chodzi. Hmm. Rój to czy, to czy to rodzina pszczela? Mhm. Z tego, co się orientuje, no to przyjmuje się aktualnie, że war wystąpienie warrozy, jeszcze raz, mam na myśli warrozę jako chorobę, jako chorobę, a nie jako varroa destructor, akrad pszczeli, tak? czyli już takie porażenie, które skutkuje objawami chorobowymi, powoduje, że rodzina w ciągu sezonu umiera. Aktualnie się tak, przy, yy, tak przyjmuje, więc jakby to rozumiem za brak odporności. Mm -hmm. Tylko teraz, yy, jeżeli na przykład weźmiesz pod uwagę rodzinę pszczelą, która, ja tego nie robię w taki sposób, ja wiesz, yy, nie, nie badam stopnia porażenia mnie to nie interesuje po prostu, to jest problem roztoczy, nie mój, pszczół, przepraszam, nie mój roztocza, są problemami pszczo, pszczół, a ja mam sobie po prostu radzić w mojej pasiece w tych warunkach. Jak, znaczy w sensie nie mówię, że ja nie mam problemu, ja mam z tym problem, tylko traktuję to do pewnego stopnia jako swój problem, żeby odbudować się po pewnych stratach, natomiast nie ingeruję w układ pomiędzy pszczołą i roztoczem. I teraz zmierzam do tego, że w mojej pasiece ja nie mierzę stopnia porażenia roztoczami, bo w, przy założeniu skorzystania z metod naturalnej selekcji nie uważam, żeby to była kluczowa rzecz. Natomiast są pasieki, w których selekcjonuje się tą właśnie odporność w taki sposób, że mierzy się stopień porażenia. I ja zawsze podaję za przykład, bo to jest w ogóle uważam... Najlepszy możliwy przykład, jaki można podać pasieki, która selekcjonuje z ogromnymi sukcesami, a przy tym zachowuje produkcyjność tej pasieki i, i utrzymuje pszczelarza. Zawsze podaję przykład Erika Osterlunda z, ze Szwecji, który bada stopień porażenia każdej rodziny co najmniej dwa razy w roku, niektóre częściej. I on ma rodziny, które nie leczy od 2015 roku, które utrzymują jakiś tam mniejszy czy większy stopień porażenia, generalnie jest to stopień porażenia dla rodziny bezpieczny dlatego że Erigo Osterlund przyjmuje to na poziomie 3%, czyli, czyli uznaje, że po prostu porażenie do 3% nie musi skutkować jakby śmiercią rodziny, jeżeli on jej nie wyleczy, roztoczy, prawda, nie, nie, nie zabije, roztoczy. I on ma rodziny, które trwają tak 5 lat, mając jakieś tam porażenie. Czasem 1%, czasem 0,5%, czasem nie mają w ogóle w próbce pszczół, prawda, tych roztoczy, czasem mają 2%, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz powiedz mi, czy obecność tych roztoczy i na przykład jednej pszczoły wizualnie stwierdzonej z wirusem zdeformowanych skrzydeł, bo na pewno te pszczoły mają y, też jakby są porażone wirusem same? jako osobniki, prawda, czy to już jest objaw choroby, czy to nie jest objaw choroby, czy mamy już do czynienia z warozą, czy mamy po prostu obec do czynienia z obecnością pasożyta. Mamy inny przykład, prawda, Davida hifa w Walii. Jeżeli występują symptomy choroby, to jest to choroba. No, czyli jeżeli jest jedna z pszczoła wizualnie stwierdzona ze zdeformowanymi skrzydłami, to jest to już choroba rodziny? Bo wiesz, Tutaj bo... faktycznie trzeba by poszukać. O, sprawa się o tyle komplikuje, że o tyle, o ile wiem, w definicji weterynaryjnej DWV to nie jest choroba, to jest syndrom wirusowy. Mhm. Ten wirus nie no, jest... czyli, czyli co rozumiesz przez objawy warozy? W takim razie. Objawy choroby. No, ja Trzeba wiemy, ale by ale wejść w są... definicję choroby. Generalnie tak w skrócie, o ile kojarzę, jest to odchył od homeostazy organizmu jakiś tak? No dobrze, ale, ale mówimy już konkretnie o warozie. Mhm. I co uznajesz za za to, to, że nie do mnie się... pytanie. No właśnie, no To właśnie. nie do mnie pytanie, tylko do tych, co te kryteria ustalają. ale no, jeżeli wystąpienie DWV jest jednym z symptomów chorozy, to tak, no to. Jeżeli mamy sytuację, już porównywalną do COVID-19, jeżeli ktoś by miał Odchył od 97, 8, 9 natlenienia krwi. Jak rozumiem, już by spadło mu do 95. Może jeszcze nie nadaje się, żeby go zapakować w tlen w szpitalu, ale już ma, już ma jakąś niewydolność płuc, czyli moim zdaniem jest chory na COVID-19. No. A jak będzie miał 97,5? No wiesz, no to zawsze trzeba przyjąć no, jakieś kryterium. O to właśnie chodzi. I teraz w tym momencie, dlatego jest mi bardzo trudno powiedzieć, kiedy mówimy o warozie, w sensie wystąpieniu objawów choroby, a kiedy mówimy o tym, że jest obecny dręcz i obecny wirus, bo to, że... Już wiem, co bym ci odpowiedział a propos tego tlenu u człowieka. prawdopodobnie, Ja bym to... Trzeba się teraz by odwołać, ale wydaje mi się, intuicyjnie bym to ustalił tak, że jeżeli dane natlenienie zapełna pewną homeostazę, pełną sprawność organizmu, no to nie jest to choroba. Czyli od momentu, kiedy po prostu zaczyna się już jakaś niepełnosprawność w natlenieniu krwi i w dostarczeniu tlenu do komórek, do komórek ludzkich. No. no i teraz, ale wróćmy, ale wróćmy w takim razie do, do warozy. Kiedy uważasz, że wystąpią objawy? Kiedy, kiedy, kiedy mamy rodzinę pszczelą, która ma objawy warozy? Nie, która ma obecne pasożyty, czy która ma obecne wirusy, bo w zasadzie chyba nie ma rodziny pszczelej w naszym regionie geograficznym, która by nie miała roztoczy i nie miała wirusów, więc, więc kiedy, kiedy mówimy o tym, że wystąpiły objawy warozy? To ja tutaj zadaję pytanie. A no chyba, że tak. Nie, nie, ale tak pół za tym bu serio. Dobre pytanie zada mnie po prostu pierwszemu weterynarzowi od pszczół, z którym będę przeprowadzał wywiad. Bo widzisz, bo, bo, bo ja do tego zmierzam właśnie, bo, bo rozmawialiśmy prawda, o tym, że czy waroza jest prawda śmiertelna, jeżeli wystąpią objawy, no tylko, że mamy znowu problem, co to znaczy, że występują objawy. Bo wiesz, na ile moja wiedza na to wskazuje... O ile wiem, o ile wiem ten syndrom wirusowy pszczoły z niewykształconymi skrzydłami nie występował przed inwazją dręcza przelego, czyli w tych szczepach tego wirusa, który nie jest tak zjadliwy, który się, bo dręcz pszczeli pomógł mu się obniżył bioróżnorodność wirusów i pomógł się zadziałać doborowi naturalnemu w kierunku faworyzowania tego szczepu zjadliwego. I też dręcz pszczeli, duże porażenie dręczem powoduje, że tego wirusa jest znacznie więcej w ulu. Więc w sytu z tego co wiem, w sytuacji bez istnienia dręcza przelego, w ogóle nie dochodzi do tego syndromu bez skrzydłych pszczół. No zgodnie z, moim, zgodnie z moją wiedzą, tak, też dlatego nie ma tak. Tak, nie, dokładnie. Nie, nie ma, nie ma, Problem jest układ, prawda? Jest... Problemem jest układ, sam dręcz yy, nie stanowi problemu i sam wirus nie stanowi problemu. No. Jak, jak je połączymy, prawda? mamy tego, chorobę. Więc tego, co się dowiedziałem, dlatego nie nazywa się to chorobą, bo, w tej sytu... bo ta choroba występuje tylko przy, w sytuacji warozy. I zgodzić się, że jeżeli taka pszczoła nie występuje i kolonia zachowuje się normalnie, no to nie ma choroby, nawet jeżeli jest wirus, ten wirus, konkretnie wulu, Tak? Tutaj. No myślę, nami... że tam możemy taki konsensus przyjąć. Tak? No i wiesz, i, i wracając do tych naszych dywagacji, czy waroza się musi skończyć? dla pszczół śmiercią ja nie wiem czy się pszczół, dla, wystąpienie już objawów warozy yy, musi się skończyć dla yy, pszczół śmiercią dla wszystkich na świecie, pewnie nie No, ale z tego co się orientuje w Polsce no to dla wydaje mi się, że no bardzo wysokiego procenta zbliżonego tak. do całości tak tak to tak. no, no tak, to wygląda, tak to wygląda No dlatego tak. jest problem dla pszczelarzy bo, czy zgadzasz się, że pszczelarstwo jest działalnością rolniczą no tak no to działalność rolnicza ma określone cele. W tym wypadku jest, y, są to y, cele produkcji żywności. W tym wypadku produkuje się miód i inne produkty pszczele. No więc... Wiesz, ale, można, ale można mieć też y, jeden, y, jedną doniczkę z pomidorem na, na balkonie w, w Krakowie. Ale to nie jest rolnictwo. To ale to nie jest rolnictwo. Ja wiem, ale tak samo można mieć jest... jeden z dołączą. I teraz pytanie, czy to już jest, czy to możemy porównać. Wiesz, to są, to są bardzo nieostre rzeczy. Oczywiście. No, Oczywiście. Jeżeli przyjmiemy, że posiadanie ula z pszczołami to już jest rolnictwo, to tak samo przyjmijmy, że posiadanie doniczki z pomidorami na balkonie w mieście jest też rolnictwem, bo też uprawiasz pomidory. Więc jakby, wiesz... Y Tutaj podejrzewam, ja nie jestem specjalistą, ale specjalista od rolnictwa pewnie by się powołał na wpływ że ktoś, kto hoduje pomidora ma dużo mniejszy wpływ niż ktoś na inne organizmy na inne pomidory. No, no, a, niż a... ten, kto stawia sobie ul tylko to jest trochę inny problem bo to jest jakby problem wiesz no. Ja nie twierdzę, że nie ma problemu wpływu, wiesz, jakiejś tam populacji, na przykład nieleczonej, na, na populację leczoną i na odwrót, bo ten wpływ jest w dwie strony. Yy, natomiast natomiast, no być może w przypadku jednego pomidora faktycznie wpływ na inne pomidory będzie znikomy. Natomiast no, no rozmawiamy o pszczołach, wiesz, i, i yy, no nie wiem, do czego zmierzasz z tym pytaniem, czy, czy, czy uważam to za działalność rolniczą. Generalnie pszczelarstwo jako takie uważam za działalność rolniczą, natomiast nie, nie. jest też yy, Mnóstwo, jakby, ludzi, którzy, jakby no realizuje się czysto amatorsko, jako po prostu miłośnicy pszczół. Oni chcą mieć dwa, trzy ule w ogródku i w ogóle nawet niektórzy nie chcą odbierać miodu. Jest to zdecydowana mniejszość, ale myślę, że co najmniej kilka takich osób by się znalazło, prawda? I, i teraz, no pytanie, czy należy ich nazwać rolnikami, dlatego że oni chcą mieć pszczoły w ogródku. Nie, tutaj bym nazwał bardziej ogrodnikami. Natomiast, no, tak jest skonstruowany świat, no, że ci, co stanowią nisze, niszy, jakby, no nie są brani, brani w takich regulacjach, prawda, pod uwagę. O to mi chodziło, czy rozumiesz, dlaczego jest to duży problem dla pszczelarstwa i. Ale co takiego jest? Dlatego, no, bo jeżeli zgadzasz się, że to jest działalność rolni, rolnicza, no to generalnie 99, jakiś tam pszczelarzy nabywa pszczoły, żeby wyprodukować produkty pszczele. Jeżeli pojawia się problem, a zgodziliśmy się, że jest duży problem z warożą, znaczy, że zdecydowana większość pszczół aktualnie sobie nie poradzi, no to pierwszą rzeczą, jaką robią jest, żeby tą sytuację zmienić. No więc ja się zgodzę, że powinniśmy tą sytuację zmienić, tylko jest pytanie, w jaki sposób ją powinniśmy zmieniać. bo, Bo ją oczywiście możemy przyjąć, że... Bo rozumiem, że do tego zmierzasz, tak? Czy, czy powinniśmy leczyć? Czy, czy ja w jakiś sposób szkodzę innym pszczelarzom, nie lecząc, bo moje pszczoły mogą mieć nie, wpływ na nim, nie? To do to nie do tego zmierzasz. Byłem, nie, nie byłem ciekaw, na ile jest u ciebie zrozumienie yy, regulacji e... i tego, co robią pszczelarze. No w tym no nie, że no, ja zwalczają jasne, no. dręcza. Jak Zwraczałem sam jestem ja oczywiście. po prostu jestem fanem dręcza pszczelego, natomiast no y, wiesz, y, no a mimo tego go zwalczę to później ewentualnie, natomiast chodzi o to, że podstawą dialogu jest wzajemne zrozumienie. Zgadza się. Zgadza się, no nie wiem co więcej mogę tutaj powiedzieć. <gry> Słuchaj, ja ci powiem tak, problem Warozy to jest problem, który istnieje tutaj od 40 lat i moim zdaniem środowisko pszczelarskie jako takie, bo ja nie twierdzę, że nie ma osób, które nie próbują, natomiast środowisko pszczelarskie jako takie, w ogóle się z tym problemem nie mierzy w tym, w tym kontekście, że nie mierzy się z przyczynami. Tylko moim zdaniem maskuje skutki. To znaczy problem jest przesuwany z sezonu na sezon tak naprawdę, bo wszystkie metody zwalczania dręcza, które się stosuje, nie zmierzają do tego, że, że problem warozy docelowo ma zniknąć. Nie mówię, że to ma być Dziś, nie mówię, że to ma być w tym roku, przyjmijmy sobie linię czasową dwie dekady. Pszczelarze w zdecydowanej większości nie mają za celu rozwiązania problemów warozy za, dwa, za dwie dekady. Zgadzasz się? Za, dwie, za trzy dekady nawet, żeby mieli więcej czasu. Wydaje mi się, że głównym celem pszczelarstwa jako działalności rolniczej jest produkcja produktów pszczelich. To jest pierwszorzędny cel. Zgadzasz zgadza się, się? Zgadza się. No więc, jeżeli coś przeszkadza pierwszej wartości, najważniejszej... A powiedz mi, jak w twoim mniemaniu przeszkadza w produkcji prawda, produktów pszczelich na przykład to, że przynajmniej w teorii, bo nie wiem jak jest w praktyce, całe na przykład transporty produktów formalnie powinny zostać zutylizowane, a przynajmniej wracają, dlatego, że nie spełniają norm. Być może się to nie no, dzieje jeżeli... w przypadku miodu, natomiast no, jeżeli... słyszałem o przypadkach i ja nie, nie podam konkretów, bo, bo nie jestem do tego upoważniony, ale słyszałem o przypadkach, że wracają na przykład z Niemiec transporty propolisu z uwagi na to, że mają przekroczone normy pestycydów. Nie wiem, czy tak jest, ale jeżeli tak jest, no to... Znaczy, znaczy, ja to... To, to, to też nie do mnie pytanie. No, jeżeli są ustalone konkretne normy i coś nie jest zgodne z normą, no to się to cofa, tak? I to ci, co ustalili normę, są zadowoleni, że to się cofa, bo w tym momencie mamy war... najważniejszą wartość, jest taką, żeby produkt spożywczy według jakichś naukowych właśnie wyliczeń toksykologicznych był bezpieczny ogólnie, generalnie dla zdrowia człowieka, tak? No i to jest wtedy najważniejsza wartość, więc ja, ja jestem takim trochę medium, bo chcę, żeby ci inni, którzy najprawdopodobniej tak mi się wydaje, nie zgadzają się z tobą, żeby dobrze cię zrozumieli, bo mi się wydaje, że jest tu po prostu konflikt pewnych wartości. To znaczy nie, nie zawsze te wartości są przeciwstawne, ale przynajmniej są inaczej umiejscowione w hierarchii. No to na pewno, to na pewno. Ja tu nie zamierzam z tym dyskutować. Ja, ja mam pełną świadomość tego, że yy, jakby to co ja chcę czy chciałbym osiągnąć w mojej pasiece no nie jest w dużej mierze spójne z tym co chce osiągnąć w swojej pasiece przeciętny pszczelarz. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli celem produkcji prawda, pasiecznej jest wyprodukowanie jakiegoś produktu i stosując te metody nowoczesnej gospodarki pasiecznej, którą stosują pszczelarze, sami skarżamy te produkty w taki sposób, że one nie spełniają norm przydatności do wykorzystywania, ja nie mówię, że to musi być spożycie, prawda, bo możemy nie wiem, stosować propolis nie jako środek spożywczy, tylko na przykład do dezynfekcji rana, ale w momencie, kiedy on ma na przykład stężenia pestycydów takie, które go dyskwalifikują, no to w tym momencie ten problem też się tworzy w innym miejscu. Nie tylko w takich pasiekach jak moja, że prawda, że gdzieś tam nie będzie tego miodu, czy, czy, czy ten miód będzie taki, czy owaki, czy prawda, czy też teoretycznie moje pszczoły mogą, nie wiem, w jakiś sposób wpływać na pszczoły innych, tylko mamy też problem na innej płaszczyźnie. Mamy też problem na tym, że zaczynamy dochodzić do ściany, jeżeli chodzi o, o stosowanie pewnych substancji. Ja wiem, że Ty ich nie nadużywasz i pewnie. 50, może 60% pszczelarzy ich nie nadużywa. Natomiast no, jestem głęboko przekonany, że dla wielu pszczelarzy, którzy z pszczół żyją i być może tu można ich tłumaczyć w taki sposób, nie jest żadnym problemem na przykład stosowanie środków warłabójczych w czasie na przykład pożytku. No dobrze, ale tu są pewne procedury i... No wszyscy weterynarze zapewne się zgodzą, że. Znaczy, powiedz mi, do czego zmierzasz, bo, bo, bo mam, ja mam wrażenie, ja, że. Ja zmierzam, się... że po prostu zadaję Ci ciekawe pytania odnośnie Twoich poglądów i Twojej metody. Po prostu rozmawiamy. Chcę, żeby inni Cię dobrze zrozumieli. Ale że teraz zadajesz mi pytanie. No Dla mnie to jest dosyć oczywiste, że środki lecznicze zazwyczaj mają pewne procedury i chyba żaden weterynarz nie zgodzi się, że nadużywanie środków leczniczych jest bezpieczne. Wydaje mi się, że z tego co ja karzę, są wszyscy są weterynarze zwolennikami tego, żeby tak, tak. stosować no, je bezpiecznie. No. Także... No, tak mi się też wydaje, że taki jeżeli, przekaz idzie. Jeżeli, Ale ja nie mam na ten temat danych. Jeżeli byłby duży udział produktów jakichś przekroczonych, no to jest to po prostu jakiś problem kontroli, prawdopodobnie. No tak, no, no tak. to, no no, ale mówię, nie wiem, nie wiem do czego zmierzasz tutaj w tym moim kontekście. Ja po prostu nie chcę stosować środków, które są w moim rozumieniu dla mnie szkodliwe. Czy zapytałem, czy rozumiesz innych przełazy? po prostu że od razu chcę, ch czy którzy chcą stosować te środki? Rozumiem, natomiast ja nie rozumiem jednego. Ja nie rozumiem, bo wiesz te środki, to jest narzędzie, to jest narzędzie, prawda, które, które ma być stosowane. I teraz ja nie do końca rozumiem wykorzystywanie tego narzędzia jako jedynego narzędzia rozwiązywania tego problemu. Tego, tego po prostu nie rozumiem, bo... I też wiem, że nie każdy pszczelarz ma prawda, wiedzę i możliwości, żeby, żeby stosować jakiś rodzaj selekcji, ale... Ale jeżeli nie ma on wiedzy i możliwości, żeby stosować jakiś rodzaj selekcji, to pytanie, czy na przykład jest w stanie, nie wiem, zadzwonić do hodowcy i zapytać, jakie metody pan pani stosuje selekcji odpornych pszczół, bo ja nie chcę stosować środków, które są dla mnie groźne. Prawda? Na przykład miałem pasiekę, stosowałem. Taki, taki środek zgodnie z zaleceniami, okazało się, że czy czwarte albo wszystkie moje pszczoły na przykład umarły. Czy pan jest w stanie wyhodować taką pszczołę, która da mi możliwość tego, żebym ja przy zastosowaniu środków ch chemicznych na poziomie dla mnie bezpiecznym mógł prowadzić pasiekę licząc na to, że moje pszczoły w kolejnym sezonie przeżyją. No i możesz sobie wyobrazić, jakbyś zadzwonił do kilku hodowców, czy oni takie metody stosują. O ile wiem, a pewną wiedzę na ten temat akurat mam, bo zdobyłem, przygotowując się do jednego z poprzednich wywiadów, który przeprowadzałem, aktualnie nie ma takiego kryterium, czy jest kryterium higieniczność. Natomiast nie ma wyszcz oficjalnie wyszczególnionej żadnej linii hodowlanej no, odpornej na warozę. Także wydaje mi się, że oficjalne stanowisko byłoby takie, że po prostu taka pszczoła w Polsce nie istnieje. No być może, być może, być może. W związku z tym ten hodowca też nadużywa tego określenia. Tak, aby była... O, wydaje mi się, że odpowiedź... Ale nie, ludzi... wiesz co, bo, bo tu jakby y, y, y, y, y, mamy, mamy jakiś proces prawda, selekcji i teraz... Y, no ale on też y, y, y, musi się zacząć na drodze oficjalnej przecież, jakoś tam. To znaczy, Jeżeli ma być y, oficjalnie uwzględniony, to oczywiście powinien się zacząć na drodze oficjalnej, ale wiesz jest mnóstwo hodowców na świecie, którzy, którzy po prostu stosują metody selekcji, bo wiedzą, że, je, że można je stosować i można zrezygnować przynajmniej z części używania przynajmniej części środków chemicznych, które są po prostu niebezpieczne, prawda, zwłaszcza jak się je nadużywa i, i, i nie przejmują się tym, czy, czy coś jest w kryterium, czy nie, tylko po prostu sami takie kryterium wprowadzają I, no i oczywiście możemy dyskutować nad temat tego, czy to ma sens, czy nie ma sensu, no w moim rozumieniu to ma sens, po prostu jeżeli roztocza bez coraz intensywniej wykonywanych zabiegów, doprowadzają do śmierci jakiejś tam puli pszczół, no to wydaje mi się, że po prostu niezależnie od tego, czy kryterium jest, czy nie, no zwykły racjonalizm, logiczne myślenie nakazywałoby sięgnąć po rozwiązanie, które sięga do przyczyny problemu, czyli do tak naprawdę odporności pszczół na roztocza i przenoszone przez nie patogeny, czyli na warozy. No to jest moje zdanie. No a wiadomo, że każdy ma swoje, prawda? A gdzie dwóch pszczelarzy, tam co najmniej trzy zdania. Także... W moim te, tej intencji próby pomożenia, pomocy w dialogu, tak? czy rozumiesz, że... No, jest, może być ten konflikt w aktorści, o którym powiedzieliśmy i czy nie uważasz, że być może cel deklarowany różni się od celu realnego? Ale cel deklarowany czyj? Na przykład pszczelarzy, że jakoby i głównym zamierzeniem byłoby wyprodukowanie pszczół odpornych na pszczelego. Ale pszczelarze nie deklarują takiego. Celu. Nie? A, no to? No moim to zdaniem to to nie. To znaczy, mówię tu o, o jakby środowisku pszczelarskim jako takim. Ja, ja myślę, że, że tu problem jest właśnie na tym, na tym poziomie, że z jakichś powodów przyjęło się, prawda? Ja pamiętam, że gdzieś tam w, w, to był chyba jakiś dokument. Jakiś dokument, strategia, chyba jakaś strategia sporządzona przez, przez jakieś gremium naukowców na zlecenie Greenpeace. Nie pamiętam w tej chwili, jak się... Strategia ochrony owadów zawierających, czy coś takiego. Tak. Wiem o co chodzi, podlinkuję w opisie. To był dokument sporządzony bodajże w 2015, 2016, 2017 Brał roku. w nim udział drugim. też gość mego odcinka, profesor Marcincy. I teraz... Mamy dokument, prawda, z 2017 czy któregoś roku, ja w tej chwili nie pamiętam jakim i w dokumencie tym, ja nie twierdzę, że to jest jakiś szczególnie istotny dokument, prawda, tylko Poda, podałem go jako przykład. W dokumencie tym powołuje się badanie tam bodajże z osiemdziesiątego, nie siódmego czy 8 roku, które mówi o tym, że to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, prawda, czyli wystąpienie objawów warozy musi skończyć się śmiercią rodziny pszczele. I takie, Taka informacja jest zawarta, czyli zmierzam do tego, że od kilku dekad nieustannie powtarza się, że waroza dla pszczół kończy się tragicznie, w związku z czym musimy prawda, z tą warozą walczyć w taki sposób, a nie inny. Czyli musimy ukierunkowywać nasze działania na to, żeby dręcza pszczelego zabić. I ja zmierzam do tego w tym moim jakby przekazie, w moim blogowaniu, w tych grupach, które współtworzę na stronie Bractwa Pszczelego, które, którego jestem współzałożycielem, to jest taka nieformalna organizacja, czy też w projekcie selekcji pszczół, który nazwaliśmy projektem Fort Knox, Podlinkuj te, bardzo cię proszę, te, te strony, bo chciałbym, żeby, żeby pszczelarze się zapoznali przynajmniej chętni z tymi treściami. Nasz przekaz jest taki, że powinniśmy przestać powtarzać od kilku dekad jedno i to samo, że prawda waroza ma się skończyć dla pszczół śmiercią i w związku z tym musimy postępować tak i tak i tak, tylko żebyśmy zaczęli rozwiązywać ten problem na drodze selekcji, bo to, że problem jest do rozwiązania, to w moim osobistym zdaniu środowisko naukowe ten problem rozwiązało. Tylko on jest niezastosowany w praktyce. Jak weźmiesz pod uwagę nie wiem, każdy jeden wykład, nie wiem czy profesor, czy doktor habilitowany, pan Horbiński, każdy jeden wykład albo zaczyna się, albo kończy się od stwierdzenia, że Gdyby, cztery, cztery, dekady temu, gdy roztocza pojawiły się na terenie Polski, gdybyśmy ich nie zwalczali, to dzisiaj mielibyśmy, to wówczas zginęłaby olbrzymia większość pszczół, ale dzisiaj mielibyśmy pszczoły wolne od roztocza. I koniec. Wiesz co? No gdy będzie pan e, doktor habilitowany Chorbiński moim gościem, to zadam mu to pytanie. Natomiast, no nie, wiesz tylko, ciężko, tylko ciężko wyciąga, mógł... się, wyciąga się inne, inne wnioski. Ja, ja y, naukowcy wyciągają po prostu jakieś inne wnioski, bo odpowiadają na zapotrzebowanie gospodarki pasiecznej. Natomiast... No bo przy, y, naukowcy, specjaliści nauk y, rolniczych w kierunku pszczelnictwa są naukowcami, zatrudnionymi w celu rozwiązywania problemów rolniczych, w tym wypadku pszczelarstwa. Takiego, jakiego chyba ty nie stosujesz. No więc jakby też nie dziwne. Nie wiem, czy czytałeś moje sprawozdanie w z konferencji Eurbest. Albo czy słuchałeś w Czytałem, Czytałem o tym. Tak, czytałem czytałem to twoje stwierdzenie, ale przyznam, że już chwilę temu... Znaczy Sprawozdanie. Sprawozdanie, tak, tak, tak. Czytałem, ale przyznam, że już chwilę temu, bo to już chyba dwa miesiące temu, ja w tej chwili żyję w Matrixie jakimś, mam mało czasu, więc to tak trochę mi jednym okiem wpadło, drugim wypadło, ale czytałem. Okej, no to pozwól, że ci przypomnę. To jest chyba największe, tak przynajmniej twierdzili naukowcy na tej konferencji, to jest chyba największe badanie dotyczące... Odporności pszczoły na warozę w Europie, w Unii Europejskiej. No, trwało kilka lat, zebrano dosyć sporo danych i rzeczywiście stwierdzono tam chyba kilkanaście populacji jakichś takich lokalnych, które rzeczywiście wykazują się jakoś taką odpornością. Natomiast ostateczna konkluzja tych naukowców, było tam przynajmniej kilkanaście, niektórych brało udział, bo brało udział dużo więcej, ale tych, którzy stanowili główne gremium wypowiadające się na tych konferencji, było takie, że są dopiero na początku drogi, więc jakby to trochę stoi w sprzeczności z tym, co powiedziałeś, że już dawno to naukowcy rozwiązali. Znaczy nie, no rozwiązali w tym sensie, że yy, wiesz, yy, podali yy, znaczy każdy naukowiec, który tknie tego tematu, to, znaczy tematu w tym sensie odporności pszczół. No to generalnie wnioski są takie. Jeżeli zastosujemy selekcję naturalną, to pszczoły i roztocza i cały układ ekologiczny zrównoważy się na tyle, że będzie można prowadzić gospodarkę pasieczną bez yy, zwalczania dręcza. Ale. I za każdym razem jest ale. Ale ponieważ to, to i to, i to, to, no to się nie da. Okej, okay, wiesz co, ci naukowcy, ja zadałem to pytanie na tej konferencji, a zresztą nie tylko ja byłem, bo znaczy by, było też tam chyba dwóch, trzech pszczelarzy, yy, no tak zwanych czyli tych, yy, yy, których ty reprezentujesz. I wiesz co, wszyscy zgodnie, czyli kilkanaście osób zgodzili się z tym, że ci pszczelarze są w, nazwali ich wręcz leniami, i, a drogę, którą podejmują jako nieskuteczną. No, to jest, ich, to jest ich, opinia, to jest ich opinia. To znaczy, ja to już powiedziałem wcześniej, że wydaje mi się, że gdybym dręcza zwalczał, to bym o wiele mniej... Właśnie pracował, niż pracuje, więc trudno mnie nazwać leniem, skoro, skoro yy, naprawdę wydaje mi się, że dużo więcej pracuje właśnie dlatego, że nie zwalczy. Nie zgadzasz się z tą opinią? Yy, z tą opinią, że to są lenie, to, to absolutnie się nie, nie, nie zgadzam, natomiast okay. to, czy to jest podejście skuteczne, czy to jest nieskuteczne, to jest trochę tak. Wiesz, to są, to są no, na pewno sobie doskonale z tego zdajesz sprawę, że to są olbrzymie populacje, prawda, różnych organizmów, które na siebie wzajemnie wpływają. Mamy powiązania ekologiczne, prawda, na poziomie od, od wirusów po, nie wiem, po sikorki, prawda? I, i, i, I pszczoły są gdzieś tam w środku między różnymi organizmami, i teraz doskonale sobie zdajesz sprawę, że w momencie kiedy ktoś, kto ma siedem uli porzuci leczenie i jest w miejscu, gdzie dookoła niego występuje tysiąc rodzin pszczelich, które, w których absolutnie nikt nie dba o to, żeby były jakiekolwiek mechanizmy odpornościowe, bo, bo, bo... Po prostu się o to nie dba, no, no hodowcy z jakichś powodów, nie wiem, no, mają tą cechę higieniczności, tylko ja nie wiem, na czym ona polega, skoro, znaczy ja wiem, na czym polega cecha higieniczności, tylko w tym sensie, że y, wszystkie pszczoły są, y, prawda, tam oprócz tego, że są miodne, łagodne, nierojliwe i tak dalej, to wszystkie są odporne na choroby. Tylko zapytaj jakiegokolwiek hodowcy, który ma odporne na choroby pszczoły, a wszyscy mają odporne na choroby pszczoły, zapytaj go, czy w związku z tym, skoro są odporne na choroby, to możesz ich nie leczyć. Nie. No to ci odpowie. No właśnie. No, no więc jak, musisz leczyć. No więc jak, jak to są odporne na choroby? No nie są odporne na choroby. Skoro no nie są leczyć. odporne na warozy. tak. I no tutaj zresztą tak wypowiedziała się pani doktor Anna Gajda, że jeżeli hodowca. W tym, dlaczego dlatego to powiedziała wtedy, co już przytoczyłem? Jeżeli hodowca podawałby taką informację, że sprzedaje tobie pszczoły odporne na warodze, no to. Proszę państwa wziąć pod uwagę, że mówi nieprawdę, przynajmniej z naukowego punktu widzenia. Ale wiesz, ale ja się z tym zdaniem w tym sensie zgodzę, że gdybym ja y, przekazał ci matkę z mojej pasieki i powiedział, słuchaj Kuba, to jest matka odporna na warozę, to ja bym też skłamał. Ale nie, to w ogóle się zgodziłeś z tym, że po, y, nie możesz naukowo powiedzieć, że masz przewoodporne. odporne, tak? Nie no absolutnie, ja w ogóle nawet nie wiem czy nie naukowo mogę powiedzieć, że mam pszczoły odporne. Ja mam pszczoły w procesie selekcji przy okay. użyciu selekcji naturalnej. Ale powiedziałeś, I, że wydaje ci się, że masz że nie miałeś. Że, że jakie mam? Odporniejsze niż miałeś. No, myślę, że mam Odpo Tak to zrozumiałem. W tym, sensie, w tym sensie, że odporniejsze, że. Znaczy, odporniejsze, no, bo to znowu zaczniemy, nie wiem, wartościować pewne cechy, których On ja nie badam. W procesie bardziej ja mówię... niż dalej były kiedyś, no. No to w tym kontekście możemy powiedzieć, że moje pszczoły w tej chwili są inne, są. No, możemy to nazwać odporniejsze, tylko tak jak mówię, no ja nie badam tych cech, więc ja tak. nie jestem w stanie ich zdefiniować. Nie mogę ci powiedzieć uh -huh. na przykład, że ona ma, nie wiem, o 4% wyższy grumik i o 17% wyższy VSH. No i tu jest ja... bardzo duży problem na nauki, bo, bo żeby coś zbadać, no musi się pojawić jakieś kryterium. Jeżeli zaczynamy odróżniać na przykład, czym się różni dana gwiazda od innej, jeżeli już tak, w, e, e, zmierzając w stronę astronomii, no to m, zaczynamy w ogóle od tego, od kryteriów, że proszę w tej, mamy jakąś ilość żelaza. W tej, czy tam na przykład wodoru helu. W tej gwieździe występują taki procent, w tej taki, dlatego robimy typy gwiazd bo się różnią tym, a tutaj sam właśnie twierdzisz, że nawet ciężko powiedzieć, czym te pszczoły się różnią. No to faktycznie dla naukowców... To znaczy, to znaczy, wiesz... Yy, yy, yy, Trzeba bo... coś policzyć, kiełko i oko. No, innej metody nie ma. No, no tak, ale wiesz, to znaczy ja ci powiem tak. Yy, moim zadaniem nie jest liczenie tego. Ja nie jestem naukowcem. Ja jestem praktykiem amatorem. Ja wiem, że yy, jakby... Nie twierdziłem, że, że, że to jest twoim zadaniem. Nie, nie, nie. No, nie, no w tym, ale w tym, w tym sensie ja to chcę po prostu jednoznacznie powiedzieć, uh -huh. bo wiesz, bo, bo yy, ktoś tam powie, no to dowiedź, że masz rację. No, nie, nie mam takiego zamiaru w ogóle. Wiesz, ja mam zamiar prowadzić pasiekę tak, jak ją mam zamiar prowadzić. Gdzieś tam jak sobie bloguję, to jak przytaczam badania tych naukowców Oczywiście z jakimś tam moim komentarzem i, i jakby wiadomo, że subiektywnie wybrane prawda, te badania, w tym sensie, że one gdzieś tam w kierunku jakiejś tezy były prowadzone i gdzieś tam sobie te badania prawda, przytaczam, podając, że w tych badaniach na przykład są wskazania na poparcie takich, takich czy takich test, prawda? I, I tych badań jest już trochę na temat pszczół, w tym cudzysłowie odpornych, w tym sensie, że, że nie nieśmiertelnych, prawda? Nie nigdy nie ulegających roztoczom, tylko tych, które są w stanie. Trwać, które są w stanie rozmnażać się, które są w stanie nawet jakiś tam miód przynieść pszczelarzowi, prawda? Czyli takich, na których jesteś w stanie prowadzić względnie normalną gospodarkę pasieczną. I wśród tej grupy pszczelarzy, którzy nie leczą, są naprawdę bardzo różne postawy. To znaczy, słuchałem kiedyś takiego podcastu z udziałem pszczelarki z Montany, i to jest pszczelarka, która. Mieszka, znaczy w ogóle no nie wiem, czy, czy mamy tutaj czas i... i, i mamy, mamy czas ci... na twoje wypowiedzi ile chcesz. Nie, nie, ja wiem, tylko chodzi mi o to, czy, czy akurat ten, ten wątek jest jakiś tam szczególnie warty poruszania. Natomiast zmierzam do tego, że w Stanach Zjednoczonych wiesz, jest specyficzne pszczelarstwo, to znaczy to jest pszczelarstwo, które jakby polega na przewożeniu pszczół tak naprawdę, prawda? z miejsca na miejsce, no bo to są te wyprawy na zapylanie najróżniejszych upraw. I Montana jest stanem, jednym ze Stanów Północnych, w którym są bardzo dobre pożytki letnie. Tam bardzo często pszczelarze, jak już prawda, tak naprawdę zarobią na tych pszczołach dając na różne oprawy, wywożą te pszczoły na końcówkę lata, żeby sobie te pszczoły tam na tych pożytkach późnoletnich, żeby one sobie po prostu tam żyły, zbierały dla siebie i prawda ewentualnie jakiś miód tam pozyskają lub nie. Ale generalnie chodzi o to, że te pożytki są na tyle intensywne i dobre, że te pszczoły po prostu tam się mają dobrze same. Nie trzeba ich specjalnie jakoś doglądać. W związku z czym tam do tej Montany... Według tej pszczelarki oczywiście, bo ja to, to nie jest jakaś tam moja wiedza prawda, zgromadzona w toku jakichś tam specjalnych studiów w stanu Montana, tylko prawda, wysłuchałem podcastu. Więc yy, według tej pszczelarki tam do tej Montany przewożone są bardzo duże ilości rodzin pszczelich. I ona mówi, że w związku z tym ona nigdy pszczół nie kupuje, nie, nie widzi takiej potrzeby, dlatego że rójki latają na prawo i lewo. Łapie te rójki, te rójki osadza w swoich ulach Pszczół nie leczy, natomiast ponieważ specyfika tego amerykańskiego pszczelarstwa jest taka, że prawda, oni przewożą też na te pożytki te, te pszczoły, ale to są, ja to nazywam Centrum Redystrybucji Patogenów, prawda, no bo bodajże trzy czwarte pszczół z, ze Stanów Zjednoczonych, czyli to jest chyba półtora miliona czy 2 miliony rodzin, trafia na migdałowce w lutym. A potem te patogeny, którymi się tam wymienią, są rozwożone po całych Stanach Zjednoczonych. No i te patogeny też trafiają, wiadomo, do Montany. W związku z czym ta pszczelarka mówi, że ona ma w zasadzie śmiertelność stuprocentową każdego roku. Tylko, że ona mówi, bo ona nie leczy pszczół, prawda? Tylko, że ona mówi tak, wiesz, przychodzą do mnie rójki, ja im daję dom, nie odbieram im miodu w tym sensie, że nie głodzę ich, zostawiam je, żeby sobie żyły. Te pszczoły umierają praktycznie każdej zimy Pojedyncze jakieś rodziny jej przeżywają i ona po prostu z tych pustych uli pozyskuje miód. I to jest jakiś sposób, wiesz, znaczy większość pszczelarzy podrapie się po głowie i powie no barbarzyńca, prawda? Zabija pszczoły, wie, że one umrą, zostawia. A z drugiej strony, wiesz, to nie jest tak, że ona kupuje pszczoły i y, gdzieś tam je, nie wiem, celowo, prawda, wystawia na śmierć, tylko to jest Jakaś tam metoda wiesz. To nie jest tak, że, bo, bo ja bym się zgodził, że w momencie, tak jak nie wiem, prowadzono dawniej pszczoły, nie wiem, w kuszkach, prawda, że, nie wiem, siarkujesz rodzinę, pozyskujesz miod. To już podejmujesz jakąś, prawda, ingerencję w tą rodzinę, w sensie zabijasz ją celowo. Tutaj ona jak najbardziej chce, żeby te pszczoły przeżyły. To nie jest tak, że ona chce je zabić. Nie jest tak, że im odbiera miod przed zimą i nie daje im cukru, prawda, i one umierają z głodu. Tylko to są pszczoły, które przychodzą same, ona im wystawia. Ule i mówi, że ma tyle pszczół, co roku, tyle miodu co roku, że nie musi nic zrobić. I teraz wiesz, jest taka postawa. I teraz ja ją nie Ja tej postawy absolutnie nie oceniam jako negatywną. Wiesz, ja bym chciał, żeby w mojej pasiece trwały te rodziny. Wiesz, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby tą populację wyselekcjonować na tyle żeby te straty były zbliżone do strat pszczelarzy, którzy, którzy pszczoły leczą. I wiesz, ja mam dość wysokie straty w mojej pasiece. natomiast jak ja co wiosnę pytam prezesa mojego koła, jak tam sytuacja w kole, czy wie jak tam u ludzi, no to on mi zawsze mówi, że są tacy, co stracili wszystko, są tacy, którzy przeżyło, przeżyły wszystkie rodziny. I mówi... Gro przypadków jest takich, że ludzie stracili około połowę rodzin podejmując leczenie. No więc jeżeli chodzi, wiadomo, na pewno, pewnie mają lepsze wyniki, jeżeli chodzi o pozyskiwanie produktów pasiecznych, ale jeżeli chodzi o przeżywalność, to moja przeżywalność w tym kontekście no wcale nie jest jakaś prawda skreślająca zupełnie. Bo ludzie bardzo często podejmują jakieś próby utrzymania pszczół przy życiu. Ja mogę sobie wyobrazić, że to są próby, które tam prawda, ktoś a ma chwilę czasu, to spali jedną tabletkę, prawda? że to są tego typu, czyli, czyli nie jest to postępowanie zgodne z, z, z wytycznymi, na przykład, prawda? jakimi, że należy to robić tak, tak, w tym dniu, później, ile dni później, powtórzyć zabieg, prawda? tam doprowadzić do sytuacji bezczerwiowej. Tu no, już jakby nie wnikam w szczegóły. Tylko oni gdzieś tam, prawda, tam spalą tam pigułkę jedną czy dwie. Prawda? i w tym momencie y, te straty miewają wyższe ode mnie. I teraz y, pytanie jest takie, wiesz, czy należy na pewno podejmować pewne kroki, skoro wyniki są, no nie wiem, czy, czy można użyć takiej słowa, no są też niezadowalające, prawda? Czy należy? To jest pytanie do wartości. I teraz, nie, może, przepraszam, może być to też pytanie do skuteczności, w zależności jakie sobie przyjmujemy cele, ale to, co powiedziałeś o tej historii, moim zdaniem właśnie pięknie obrazuje konflikt wartości, jaki tu jest, bo, no, znalazłoby się szereg pszczelarzy, którzy by powiedzieli, że pszczelarz w takiej sytuacji powinien pomagać tym pszczołom nawet wtedy, kiedy je straci. Dlatego, że pszczelarz ma obowiązek pomagać pszczołom również w utrzymaniu ich zdrowiu. Jest coś takiego w filozofii jak gilotyna Hume'a. Akurat większość filozofów słyszy się z tym zgadza. Czyli jeżeli pojawia się jakieś słowo, sformułowanie powinien, to ono, zakła to ono świadczy o tym, że ktoś, że powinien ktoś coś robić, czyli jako, jakąś, no, pojawia się tutaj jakaś powinność etyczna. To znaczy, że ktoś wprowadził swój system wartości do tego sformułowania, bo nie można ze zdań czysto opisowych automatycznie wyprowadzać zdań oceniających normatywnych, to znaczy z tych opisowych nie wynika to, co powinno być. Zgadzasz się generalnie z tym? To znaczy, powiem ci tak, yy, ja się... Z... Znaczy to jest trudne pytanie, czy ja się z tym zgadzam, bo, bo, bo wiesz... Nie, nie, czy zgadzasz się z tym, z, z tą gilotyną Fiuma? Yy, nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chodzi mi o to, czy zgadzasz się z tymi albo tamtymi pszczelarzami. To znaczy, na ile ja to rozumiem, to mogę powiedzieć, że ja się zgadzam. Natomiast, yy, natomiast yy, yy, no tak. No. To Wydaje mi się, że tak by odpowiedziała część nie? że No i tu byłby konflikt wartości. Trzeba by, trzeba by tą kobietę z Montany zestawić. Ja mógłbym to zrobić. Wydaje mi, Czuję się na siłach, że mógłbym to zrobić. W kulturalnej rozmowie, z, jeżeli ona jest otwarta na dialog z innym przelarzem, który jest otwarty na dialog, ma otwartość i zdolność do zrozumienia nawet ludzi, którzy no, mają inne wartości, po prostu. I wtedy może by coś z tego wyniknęło. W momencie, kiedy ci ludzie są no, nieotwarci na inne wartości, no to nie widzę tutaj możliwości dialogu, po prostu. To znaczy, wiesz, ale, ale yy, znaczy, ja, ro, ja rozumiem ten konflikt wartości. To znaczy, ja rozumiem, że ktoś chce, czy uważa właśnie za swoją powinność utrzymanie pszczół przy życiu yy, wszelkimi sposobami. Ja się z tym generalnie jako, jako z wartością zgadzam. Ja po prostu inaczej stawiam priorytety w, yy, w, w moim systemie wartości. To znaczy yy, w moim systemie wartości dla mnie daleko istotniejsze jest to, żeby moja populacja pszczół była zdolna do życia, kiedy mnie zabraknie. Z jakiegokolwiek powodu, nie wiem, yy, wyjadę na rok, zachoruję, ucieknie moja rójka i nie będę miał już na, niej żadne, żadne, na nią żadnego wpływu. Więc w tym kontekście dla mnie to jest ważne, żeby te pszczoły były w stanie funkcjonować bezemnie. mnie. I teraz ja bym chciał prowadzić pasiekę w taki sposób, żeby najpierw doprowadzić do tego, żeby taka populacja pszczół zaistniała, taka zdolna do samodzielnego życia. Ja wiem, że dla niektórych to jest może mało istotne. Dla mnie jest to istotne, żeby te pszczoły jakby umiały sobie radzić z, z, z tym wszystkim, co je spotyka, prawda? Bo ja yy, wiadomo, że no, no, wiadomo, że jakiś tam wpływ mamy, prawda? Tylko, że na, na, na to, co się dzieje w Ulu, prawda? Natomiast yy, moim zdaniem to jest, to jest ich dom. One sobie go mają urządzać, prawda? Znaczy Ul? Tak, to znaczy w, w pewnym zakresie oczywiście no, idziemy na kompromis z pszczołami, to znaczy ja wyznaczam ten kompromis, prawda, że yy, ma być to zorganizowane tak i tak i tak. Natomiast w momencie, kiedy rójka wychodzi, yy, osiadla się w dziupli, no to ja już nie mam na nią żadnego wpływu. Natomiast mam wpływ na to, jaką ja hoduję populacji. Z tym ich domem pojawia się taki też, może się pojawić teza, która nas ewentualnie wprowadzi w pewną pułapkę filozoficzną. Otóż, dobrze, że to powiedziałeś, że mimo wszystko ty ustalasz warunki gry. Czyli e, ja oczywiście rozumiem, ja jestem, wydaje mi się, dość otwarty i rozumiem twoją drogę, rozumiem innych drogi. E, rozumiem oczywiście tą najbardziej popularną drogę, konwencjonalną, zwłaszcza, że no, jest to rolnictwo. Tak. Czyli jakby wiem, jaki jest pierwszorzędny tego cel. Natomiast nie wie, ty nie wiesz, nie jesteś w stanie się dowiedzieć, moim zdaniem, przynajmniej obiektywnie, czy pszczoły na przykład wykazują życzenie, żeby być leczone, czy nie wykazują, prawda? No to, Bo jeśli się pojawia ich dom, to można by też powiedzieć, że ich zdrowie, no ale ktoś może sobie, tak jak ty ustalasz warunki gry z pszczołami takie, po swojemu, to ktoś ustala takie, że i według niego pszczoły chciałyby być wyleczone, no więc jego powinnością jest im pomóc. No ale ja nie wiem, co chciałyby moje pszczoły. Okej, okay, okej. Okay. Czyli, natomiast wiesz, zmierzamy, zmierzamy jeszcze, znaczy zmierzamy. Byliśmy w tym miejscu jeszcze, że Ty mówisz, że rozumiesz, że to jest rolnictwo. Ja też rozumiem, że to jest rolnictwo. Rozumiesz, że prawda, to jest skuteczne rolnictwo. Ja też rozumiem, że to jest skuteczne rolnictwo, tylko ja nie rozumiem, dlaczego stawia się kontrę między rolnictwem, produkcją miodu czy, czy w ogóle jakichś innych produktów pasiecznych, a selekcją na odporność. No bo to trochę tak jest postawione, prawda? Znaczy, yy, tej sprzeczności nie ma. I, ja i, chyba i... mogę postarać się odpowiedzieć. Dlaczego może tak być? No dlatego, że yy, właśnie wydaje mi się, że konflikt wartości, czyli jeżeli... No ale, ale, ale czekaj, czekaj, czekaj, Kuba, czekaj, nie, nie, nie, chwila, chwila, chwila, chwila, chwila. bo yy, weźmy pod uwagę jedno. To, że ja sobie stosuję selekcję naturalną i godzę się na śmierć jakiś procenta moich pszczół, to jest jedno ale ja tu powiedziałem o selekcji w ogóle na odporność. Taką jak robi na przykład Erygosterlund, on ma straty na poziomie 5 do 10% rocznie. No to robi Erygosterlund, ale nie jest to, być może dla niego, mówię, moim zdaniem, to już powiedziałem, wydaje mi się, na ile mogę to ocenić w miarę obiektywnie, że nie jest to konflikt wartości na tyle, że te wartości są sobie sprzeczne, ale jest tutaj duża drabina hierarchii, na ile ja to rozumiem, dla Erika Orserlunda akurat ta wartość, o której rozmawialiśmy o tej odporności, jest zdecydowanie wyżej niż u wielu innych pszczelarzy. Jeżeli tam to jest niżej w tej hierarchii, no to a, a ważniejsze jest to, żeby posiadać pszczoły, skoro się je nabyło i żeby ten jednak produkty pszczele produkowały, ale nie za x lat, a być może dopiero w następnym pokoleniu, tylko tu i teraz. No ale to ja jeszcze raz to powtórzę i będę powtarzał, powtarzał do znudzenia. To, że ja przyjąłem sobie metodę pszczelarskiego modelu ekspansji, która od kilku lat powoduje, że ja mam homeopatyczne ilości miodu, to jest jedno, a to, że mamy metody selekcji pszczół odpornych, dzięki w, której, w których to metodach jesteśmy w stanie minimalizować użycie toksyn, do, substancji toksycznych do naprawdę niezbędnego minimum i jesteśmy w stanie prowadzić skuteczną gospodarkę pasieczną, to jest fakt. To jest po prostu fakt. To znaczy, to znaczy, wiesz, to nie jest człowiek z księżyca. To jest człowiek, który żyje w takim środowisku y, podobnym do naszego, gdzie większość inspektorów pszczelarskich, jak nie wszyscy, uważają, że jak pszczół nie będą leczyć, to te pszczoły umrą. Natomiast Eric gromadził zgromadził y, wokół wspólnego celu selekcji iluś tam pszczelarzy, wyznaczyli sobie Obszar, możemy go określić podobnie jak tutaj, że obszar zachowawczy na przykład. To, znaczy, to jest złe słowo, ale obszar, na którym nasycili ten obszar w jakiś sposób postępującą odpornością, prawda? I prowadzą selekcję, równocześnie prowadząc skuteczną gospodarkę pasieczną przy bardzo niskich stratach i przy co najmniej średniej produkcji pasiecznej. Ja do tego zmierzam. Nie widzę tutaj y, przeciwwskazań, żeby jakikolwiek polski hodowca, czy pszczelarz zawodowy, nie mógł tego robić. A czy powinien to robić, czy nie powinien robić, to znowu wracamy do y, dyskusji y, wiesz... Na no to zasadzie, dlaczego nie robi w takim razie, skoro uważa, no że mógł? to ja się pytam. No to, dlaczego? ale... Dlaczego ja mam odpowiedzieć na to pytanie? Być może ty masz jakąś hipotezę. Nie, ja nie mam żadnej hipotezy. Ja tego po prostu nie rozumiem. Dlaczego tego mm -hmm. nie robią? No to czy zostawiamy. wynika to, czy wynika to z niewiedzy, czy wynika to z niechęci, czy wynika to z y, dalszego zaangażowania, że musiałby dodać jedną cechę na przykład do, do, selekcji, a on już ma cztery cechy, no bo jest miodność, odporność, prawda, nierolliwość, no i no odporność na choroby, no ale, Trzeba leczyć pszczoły, taka jest odporność na choroby. No mamy te cztery cechy podstawowe. Wszystkie pszczoły są miodne, łagodne, nierojliwe i odporne na choroby. No tylko spróbuj ich nie leczyć, prawda? Okej, okay, Ale... zostawmy ten temat. Ty rozumiesz to mniej albo wcale, a ja wydaje mi się, że częściowo to rozumiem. Możemy tak zostawić to? Możemy, Oczywiście. <gry> No a tylko też warto to rozdzielić, że zrozumienie jest czymś innym niż akceptacja, akceptacja jest czymś innym niż tolerancja, a jeszcze no, pełna zgodność poglądów, no to już jest zupełnie jeszcze co innego, tak? Tutaj jak rozumiem też mamy. Rozumiem, no też tak, mamy. tak, tak, tak, tak. Rozumiemy się to, że rozumiemy to, co powiedziałem. Tak, tak jest, tak jest, tak jest. <laughs> okay. to lecimy dalej. Często używasz sformułowania selekcja naturalna, ale też zdarza ci się w artykule dobór naturalny. Więc jestem ciekaw, czy używasz tych pojęć wymiennie. Czy to jednak w twoim języku znaczy co innego? Kiedyś zapytałem mojego znajomego biologa i albo ja coś źle zrozumiałem, albo on mi coś źle odpowiedział. Natomiast według odpowiedzi, jaką uzyskałem, powiedział mi, że są to synonimy. Z tego, co ja wiem, też. Tak, i dlatego używam ich wymiennie. Czasem selekcja naturalna, czasem dobór naturalny, rozumiem przez to to samo, uh -huh. aczkolwiek czasem, ale to staram się wtedy zaznaczyć, dobór, czasem używam takiego określenia jak dobór sztuczny, czyli, czyli dobór hodowlany, uh -huh. i tu jakby, no to jest trochę inne już znaczenie, prawda? No bo, no bo to już mamy zupełnie inne. Ale jest to słowo dobór, prawda? Więc jakby jest to, no mówię, inne znaczenie, ale... No to tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Z tego, co ja wiem, jest to dokładnie to samo po angielsku. Darwin użył pierwszy raz tego sformułowania. natura selection. Możemy przysywać się jako selekcję naturalną, a przez, ja robiłem na ten temat research, zostało przez maj. My... Nie, no nie będę mówił, bo nie chcę przekręcić nazwiska. Przez pierwszego tłumacza Darwina po polsku tak zostało przetłumaczone i, z... i tak się tradycyjnie tłumaczy. Niektórzy polscy ewolucjoniści uważają to za niefortunne tłumaczenie, bo w rzeczywistości nikt tam nikogo nie dobiera. No ale tak jest, czyli to jest to samo. Okej. Okay. Czy teraz dla celów zrozumienia w jednym artykule lepiej używać jednego tłumaczenia terminu niż dwóch różnych? To jest jakby inna kwestia. Podejrzewam wiesz, wiesz co, to znaczy ja ci powiem tak. W dużej mierze to jest problem językowy tak naprawdę. To znaczy w sensie nie problem językowy znaczeniowy, tylko problem językowy stylistyczny. To znaczy na etapie redakcji gdzieś tam powtórzenia na przykład są punktowane... Gdzieś tam, prawda, ktoś zaznacza, tu jest powtórzenie, tu nie jest powtórzenie, no to szuka się innego sformułowania, które znaczy to samo, czy jest blisko bliskoznaczne. Dokładnie to I miałem na myśli, co tak. powiedziałem, że o tym trzeba by otworzyć inny, inny off -top, jak to się mówi, tak? I tutaj lingwistyczny, bo podejrzewam, że znalazłaby się osoba, nawet wiem o takich osobach, która by miała troszkę inne zdanie, że jeżeli mówimy o czymś, o terminach naukowych, technicznych to dla precyzji i wypowiadania można naginać tą formułę. Ja też uważam, że można, natomiast jak wiesz, tu nie jest tak, że ja wszystkie teksty redaguję do, do ostatnich no Jasne, kropki, jasne. Nie? Dlatego powiedziałem, że tu jest inna dyskusja. Jakby, no, Nie liczmy w tą, bo nie jesteśmy, ja nie czuję się też na siłach, nie jesteśmy podcastem języko, językoznawczym. Być może takie są... I, i, i być może warto się z nimi zapoznać, ale zadałem to pytanie właśnie, bo chciałem ustalić, dla chciałem też wyjaśnić, co rozumiesz przez selekcję naturalną, czy rozumiesz właśnie mechanizm ewolucyjny w teorii ewolucji, który możemy sobie zdefiniować za chwilę i się zgodzić lub nie, czy może troszeczkę coś innego. Nie, no mechanizm ewolucyjny, jak najbardziej mechanizm ewolucyjny. Okay. Dobra, czyli czy zgadzasz się w takim razie z tą definicją, no taką techniczną, yy, niestety? Zmiana częstości alleli w populacji w przyczynowym związku z reprodukcją i tyle. Jeżeli ona jest dziedziczna i konsekwentna na yy, z pokolenia na pokolenie, wykształca adaptację. No, jeżeli dobrze zrozumiem to, co powiedziałeś, to tak, zgadzam się. Znaczy, wiesz, to ja sobie nie wymyśliłem tej definicji. Wydaje mi się, że to jest taka ogólna, przyjęta definicja w teorii biologii. Tak. Okej. Okay. No właśnie. Dobrze. Otwieram kolejny wątek. Kiedyś napisałem taki felieton, z którym się nie zgodziłeś. Użyłem transformowania kult selekcji naturalnej. Zastanawiam się, czy przy naturalnym to nie istnieje. I wydaje mi się, że istnieje. Nadal akurat to podtrzymuję z tego felietonu. Ty się z tym nie zgodziłeś te, wydaje mi się, że na przykład jak czytam Webstera lub Torbena Shiftera mm, lub Davida Hifa, różnych pszczelarzy naturalnych, który ty na stronach Bractwa Pszczelego przetłumaczyłeś, no to mam takie wrażenie, że oni za tym terminem rozumieją troszeczkę jednak coś innego, czyli taki pewien stan, nie tylko jako mechanizm ewolucyjny, na który się powołują przy e, rozwiązaniu jakiegoś problemu, tylko pewien stan też pszczół który być, będzie według nich właśnie lepszy niż w innym przypadku. Wydaje mi się, że jest tutaj pewien założenie, że selekcja naturalna będzie zdążała do jakiegoś określonego stanu, który ma być lepszy dla pszczół. Jest coś takiego tutaj czy nie? Ewolucja, ewolucja na pewno nie jest jakimś procesem zaplanowanym czy kierunkowym, Równie dobrze, to znaczy inaczej, no jeżeli chodzi o pszczoły, no to mniej więcej wiemy w jakim kierunku będzie podążać. Mniej więcej mówię tu o temacie warozy. Dlatego, że w wielu punktach na świecie ona się po prostu wydarzyła. To znaczy w sensie wiemy, że populacja pszczół jest w stanie uzyskać odporność i jest w stanie nastąpić jakaś koewolucja pomiędzy pszczołą i układem pasożytowo patogennym tak to nazwijmy. Moim zdaniem, e, sło... kowo ewolucja może również zachodzić przy faworyzowaniu zjadliwości patogenu. I no oczywiście no w, każdy, w każdy... selekcja naturalna, którą został poddany wirus DWV, a stał się on e, w populacji, wersje zjadliwe stały się o wiele bardziej popularne, jest koewolucją z dręczem pszczeli i pszczoła. Zgadza się. Okej, okay, okay, no to mamy jasność. Zgadza się, zgadza się, tylko wiesz, tylko że mamy jakby różne układy na przykład w Ameryce Południowej czy w Afryce Południowej i różne układy, w nie wiem, na migdałowcach w Stanach czy w Europie, prawda? Bo to są zupełnie różne, różne układy. Zupełnie różne. Właśnie, więc to samo co się wydarzy w Kalifornii nie musi w cimiu dolnym. To znaczy, ja ci powiem tak, jestem bardziej niż pewny, że to się nie musi wydarzyć tak samo, ale jestem równie pewny, że w momencie gdybyśmy... Szeroką populację, taką jak na przykład, nie wiem, w Afryce Południowej, poddali selekcji naturalnej, to jestem głęboko przekonany, że efekt byłby podobny. To znaczy, pszczoły w tym sensie uzyskałyby odporność, że one by mogły mieć. Nawet bardzo wysokie porażenie dręczem, natomiast yy, prawdopodobnie nie miałyby objawów warozy. Wracamy znowu do problemu, co to są objawy warozy. Przy założeniu, że będzie, bo wiesz, w tym w ewolucji trzeba też prowadzić organizm homo sapiens. Czy przy założeniu, że nie będzie na nich prowadzona przemysłowa gospodarka pasieczna, czy może przy, za, przy założeniu, że będzie? To znaczy ja jestem przekonany, że wynik byłby bardzo zbliżony, gdybyśmy prowadzili gospodarkę pasieczną i gdybyśmy nie prowadzili gospodarki pasiecznej, jeżeli wszyscy, jak jeden mąż, porzuciliby leczenie. Okej, okay, jesteś przekonany. Jestem przekonany. Tak. Ja jestem wątpiący. To nie znaczy, że uważam, że nie. To znaczy, to znaczy co? Uważasz, że w sytuacji, gdy prowadzona jest gospodarka pasieczna, to niekoniecznie ten wynik byłby taki? Nie wiem tego. No a... Czyli nie jestem przekonany. Dziesiątki, setki, tysiące przykładów, w których się to dzieje w w różnych regionach świata, nie wiem, najbliżej w Anglii, w Norwegii, w Szwecji, w, w Stanach Zjednoczonych. No, ale to jest przykład w konkretnym hrabstwie w Walii, w Gwinnett. Wiesz co, to, się, to, to, to się dzieje na terenie praktycznie całej Anglii. To się dzieje naprawdę na terenie praktycznie całej Anglii. Gwinnett stało się popularne z uwagi na postać Davida Hifa, który jest po prostu osobą znaną w tym świadku pszczelarstwa naturalnego i, i stąd się to hrabstwo jakby stało tak, tak w tym kontekście znane, natomiast ja mam kontakt z kilkoma pszczelarzami z różnych innych regionów Anglii i tam się wszędzie dzieje to samo, zresztą nawet profesor Steven Martin, który jest specjalistą od patogenów i, i, i pszczół, on to gdzieś w którejś pracy naukowej napisał, że na terenie Wysp Brytyjskich nastąpiła czy następuje pewnego rodzaju koewolucja, która spowoduje, że ja nie pamiętam dokładnie, agonują, onują, ale, ale wniosek był generalnie taki, że, że następuje na tyle daleko idąca koewolucja, że, że leczenie przestaje być konieczne. Jeszcze raz, koewolucja to jest po prostu wzajemnie oddziaływanie wzajemne ewolucji, oddziaływanie wolucji dla sobie organizmu. Tak, nie tak, jest tak, znany tak. jego cel tak, koewolucji, tak, tak, tak? Wynik końcowy nie jest znany. Może być wynik różny Wynik końcowy nie jest znany, nie jest celowy, nie jest kierunkowy, natomiast zmierzam do Ty tego, że mniej więcej... Że w przypadku y, wirusów, dręcza pszczelego, pszczoły miodnej, człowieka i jeszcze kilku organizmów, na pewno, o których nie wiemy, wynik będzie. Zawsze ten sam, na całym świecie Nie, nie, nie, nie, nie od... niekoniecznie zawsze ten sam, bo być może będzie jakiś region, w którym yy, na przykład populacja pszczół będzie nieodporna i zniknie. Natomiast generalnie, co do zasady, mówimy tu o szerokiej populacji. Ja nie, nie mówię tu na przykład, bo podałeś nazwę Pcim, niedaleka miejscowość. Nie wiem, co się stanie w a, a to jest Pcim. taka miejscowość. Jest, ja no myślę, się, że to Pcim. zawsze mem. Tak, tutaj jest, nie, Pcim to... jest na drodze do myślenic. To przepraszam, bardzo się uraziłem. Tak, tak. <laughs> Tak, to no było więc, niezamierzone z mojej strony. No więc ja nie wiem, co się dzieje w Pcimiu, czy co się stanie w Pcimiu, bo być może w Pcimiu y, umarłyby wszystkie pszczoły, ale być może w nieodległej miejscowości Myślenice czy Dobczyce pszczoły by przeżyły i potem Pcim by został, y, że tak powiem, zasiedlony przez pszczoły odporne. Więc jakby w tym kontekście jestem przekonany, że wynik byłby taki, że w efekcie pszczoły odporne wróciłyby na te rejony. A czy by się to zdarzyło za 3 lata, czy za 7, czy za 8, czy za 15, tego nie wiem. Natomiast, natomiast w szerokiej populacji pszczół, abstrahując od konkretnych miejscowości, konkretnych powiatów, konkretnych gmin, jestem przekonany, że tak by się wydarzyło. O ile kojarzę, to jednak przeraże naturalni zazwyczaj zakładają w tej selekcji naturalnej właśnie jakiś stan, moim zdaniem, który nie jest czystym mechanizmem związany z tą definicją, którą powiedzieliśmy, tylko jeszcze jak powinien się człowiek, żeby to nastąpiło, zachowywać. Czyli, że na przykład no, nie przewodzić tak pszczół, nie hodować w tak przemysłowy sposób i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten mechanizm działa niezależnie od tego, co się robi. On po prostu działa zawsze zgadza i nie się. ma od niego ucieczki. Zgadza tak? się, zgadza się. Zgadza się. Nie ma od niego ucieczki, natomiast to, o czym powiedziałeś, czyli na przykład przewożenie pszczół, czy inne jakieś stresory, które oddziaływują na pszczoły, to jest tylko i wyłącznie czynnik, który może spowodować, że szersza lub węższa populacja pszczół da sobie radę lub nie da sobie rady, Moim zdaniem, bo jest to czynnik stresowy, po prostu kolejny stres. Jeżeli ujmiemy pszczołom ileś stresów, nie wiem, zrezygnujemy z co drugiego przeglądu, wyrzucimy tam, nie wiem, załóżmy, nie wiem, kratę odgrodową, docieplimy ul, prawda będzie to z materiałów naturalnych pozwolimy pszczołom propolisować nie odbierzemy im miodu na przykład na zimę, tylko będziemy zimować na miodzie i tak dalej, i tak dalej nie będziemy właśnie przewozić pszczół no to te czynniki według obserwacji pszczelarzy naturalnych mogą sprzyjać temu, że pszczoły będą się miały generalnie lepiej będą miały mniej czynników stresowych im mniej czynników stresowych tym większe szanse mają przetrwania natomiast to nie znaczy, że te pszczoły przetrwają bo, bo tego nie wiemy, czy przetrwają, czy nie przetrwają. Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź. Natomiast wydaje mi się, że nie zgadzasz się tutaj no, przynajmniej z innymi przerażami naturalnymi, bo o ile ja zrozumiałem na przykład, Torbena Shiftera, którego tłumaczyłeś, który snuł sobie taką wizję, jak pszczoły, jak powinna wyglądać selekcja naturalna, jaki powinien być jej efekt. O ile ja zrozumiałem, to jego definicja była zmiana częstości, a czy tego nie powiedział, ale tak jakby. Zmiana częstości ale w populacji w przyczynowym związku z reprodukcją? Patrz czy nie człowiek. Wiesz co? To znaczy w tym kontekście się z Tobą zgadzam, że Torben Shifter ma takie zapędy, na ile ja mogę to ocenić. W tym sensie, w, ja, jeżeli, Powiedział, takie, użył takiego sformułowania, człowiek, jakby czy coś takiego wyłączył selekcję naturalną. naturalną. Tak, naturalną. tak. No, no to ja się z tym nie zgadzam. Okay, okay. Ja się z tym nie zgadzam. Oczywiście, że się z tym nie zgadzam. Torben Schiffer jest osobą, która w środowisku strzelarstwa Naturalnego w tym kontekście się stała osobą kontrowersyjną. Ja się nie chcę tu kategorycznie wypowiadać, bo ja nie mówię w języku niemieckim, a to jest środowisko niemieckojęzyczne, gdzie gro tej dyskusji się toczy w języku, w którym ja nie mówię i ja tej dyskusji nie śledzę, więc nie chciałbym tutaj być źle zrozumiany. Natomiast mam znajomego Niemca, którego poznałem na jednej z konferencji pszczelarskich, którego tam gdzieś próbowałem podpytywać o co chodzi i i generalnie on powiedział, że, że właśnie Torben Schiffer staje się kontrowersyjny w świadku pszczelarskim, bo próbuje jakby przekonywać do tezy, że pszczelarstwo jako takie jest zgubne dla pszczół w ogóle i należy z niego zrezygnować, bo jak nie to zabijemy wszystkie pszczoły. Tu troszkę oczywiście upraszczam tą tezę, ale to w tą stronę idzie. Ja się z tym, jeżeli. Tak, faktycznie jest, bo to, tak jak mówię, jest dyskusja w języku, którego, którego ja, ja. Osobiście widziałem taki artykuł. Tak, ja też wskazy... czytałem te artykuły. Gdzie wskazywał, że najlepiej, żeby pszczelarstwo nie było. Tak. To znaczy, to znaczy, wiesz, ja generalnie jestem zdania, że. znaczy, Ja nie mam nic absolutnie do pszczelarstwa i uważam, że pszczelarstwo jako takie w ogóle w swoim założeniu pszczołom nie szkodzi. Ja generalnie uważam, że w tym sensie pszczołom szkodzi pszczelarstwo to też jest w pewnym kontekście tylko, żeby też być dobrze zrozumianym, że pszczelarstwo intensywne jakby doprowadza do, w cudzysłowie, osłabienia pszczoły. W tym sensie, że do większej podatności na choroby. Ja się z tym w tym kontekście z Torbenem Schifferem zgadzam, natomiast ja uważam, że pszczelarstwo można prowadzić inaczej. I jest mnóstwo przykładów pszczelarzy, którzy prowadzą pszczelarstwo w taki sposób, że ich pszczoły są na ile można to ocenić zdrowe, przeżywają... I można by użyć takiego słowa, prawda, że są szczęśliwe. Tu już żartuję. Prawda? Nie, nie wiemy, kiedy pszczoły są szczęśliwe. To jakby specjalnie, specjalnie takiego słowa użyłem. Bo niektórzy z pszczelarzy naturalnych też w tą stronę odpływają. Prawda? Że, że gdzieś tam antycypują, gdzie prawda, pszczoły są szczęśliwe, gdzie zadowolone. Ja nie wiem, gdzie są szczęśliwe i zadowolone. Nie mam zielonego pojęcia. To się nazywa, ten termin chyba psychologii, socjologii, antropomorfizacja. Możliwe. No w każdym razie, w każdym razie yy, zmierzając do, czy wracając do Torbena sifera, stał się w związku z tym kontrowersyjny, bo wielu pszczelarzy naturalnych, którzy, nie wiem, uprawiają swoją gospodarkę, nie wiem, w ulach wary na przykład, przy minimalnej ingerencji, pozwalają na rojenie pszczół, yy, pozwalają na to, żeby te, nie wiem, rójki uciekły, pozwalają na, na bardzo wiele rzeczy, które, kto, w który, na które pszczelarze konwencjonalni nie pozwalają. Oni się po prostu nie zgadzają z tym, że, że to pszczelarstwo ich dla pszczół jako takich jest szkodliwe w tym sensie, że osłabia ich odporność. Bo znowu, prawda, w zależności od kontekstu, ja się prawda, zgadzam na przykład z twoją tezą, którą gdzieś tam w różnych artykułach poruszasz, że pszczelarstwo jako takie doprowadziło do olbrzymiego sukcesu ewolucyjnego pszczoły, prawda? bo rozpropagowano tą genetykę praktycznie na cały świat. Tak, bo właśnie w tej definicji, z którą się zgodziliśmy, nie ma nic o tym, jak się po tym procesie organizm będzie miał. Po prostu. Tak. To jest tylko zmiana. No więc, jest no, no, więc, no więc dzięki pszczelarstwu na pewno pszczoły osiągnęły olbrzymi sukces ewolucyjny. Tu się podpisuje pod tym. Natomiast innym pytaniem jest, czy można by to pszczelarstwo prowadzić w taki sposób, żeby oprócz tego pszczoły były zdolne do samodzielnego życia. I tutaj jakby są rozliczne przykłady olbrzymich regionów na świecie, gdzie po prostu z różnych powodów, przede wszystkim moim zdaniem gospodarczych, nastąpiły procesy selekcji naturalnej i te pszczoły tam są zdrowe i można na nich prowadzić Względnie normalną gospodarkę pasieczną czy normalną gospodarkę pasieczną często te pszczoły są jakby bardziej agresywne w tamtych rejonach, ale wynika to z tego, że 90 plus procent tych pszczół żyje po prostu w naturze i nie są selekcjonowane, a nasza populacja jest dokładnie odwrotna, to znaczy w sensie 99 pszczół albo i 99,9 żyje w pasiekach i jest selekcjonowana na łagodność. W związku z czym y, u nas y, agresywna rodzina to jest wyjątek, a w Afryce agresywna rodzina czy, czy obronna rodzina, prawda? Bo to tak raczej powinniśmy nazywać. Ja sam, sam nie lubię terminu agresywna, a, a go używam czasem. Y, w każdym razie tam, tam jest to raczej norma, czy względna norma, a tutaj jest to raczej wyjątek, prawda? Tutaj raczej takie rodziny y, należą do tych, które się gdzieś tam pojawiają i są szybko likwidowane, prawda? Tak, ale o ile zrozumiałem pewien artykuł, nie wiem czy słuchałeś w tym podcaście Przelewieści, właśnie omawiałem z American Big Journal e, człowieka, który bywał w Afryce i, i mówił, że jest z tym pewien problem, to tak, te rodziny rzeczywiście są, ta, znaczy nie tam są zresztą, ten porgatunek afrykański jest nieco bardziej e, obronny, czy może nawet bardziej niż te europejskie i tam rzeczywiście się tym nie przejmują, tam się w ogóle robi z tych podwieszonych byle jakich uli, gdzie one ulegają spontanicznemu zasiedleniu, tam się robi, w nocy się robi miodobrani, po prostu rozwala się, no taką gospodarką prawie, że zbierać rozwala się całe gniazdo i rzeczywiście trzeba to robić w nocy, z bardzo dużą ilością dymu, bo te pszczoły takie są, natomiast w momencie, kiedy przechodzi się na promowaną tam gospodarkę zachodnią, w ulach i tak dalej, ze strojami i tak dalej, no to już się pojawia presja na takie inne pszczoły i on tam rozważał, czy to jest korzystne dla tych społeczności, czy nie, to sobie może jakby jeszcze, znaczy zapraszam do podcastu Przelewieści generalnie i też to pojawiło się w pasiece w wieści ze świata, skrót z tego. Natomiast on to rozważa, czy to jest korzystne dla tych ludzi, bo na przykład te dotacje na, na tą presję na prozachodnie przelastwo psz, po jakimś czasie znikają i ci ludzie zostają niezaopiekowani dalej, tak? I na przykład część wraca do tego tradycyjnego ich niego przelarstwa. No, natomiast to też pokazuje, że w zależności od tego, jak człowiek układa się z pszczołami, jaką go gospodarkę prowadzi, są różne oczekiwania ludzi, samych ludzi nawet, nie? jak to prowadzić. Nie? Przypuszczam, że, że taka gospodarka tradycyjna afrykańska bardziej sprzyja utrzymywaniu, po prostu nic, nic nie robieniu z tym. Natomiast w momencie, kiedy masz ulę na przykład w ogrodzie, no już większość ludzi inaczej zaczyna troszeczkę myśleć, nie? No totalnego szatana bym ja sam w ogrodzie nie utrzymywał, bo po prostu nie mógłbym go miedzia, a jeszcze sprowadziłbym na siebie jakieś problemy, być może. Nie? To znaczy, wiesz, w ogrodzie, w ogrodzie nie ma dwóch zdań. Ja też jestem zdania, że takich się nie powinno utrzymywać. Sam miałem przez chwilę takie właśnie, jak to określiłeś, szatany. Musiałem je wywieźć gdzieś tam z uwagi na, na to, że porządliły sąsiadkę. Wiesz, ale to no, tych pszczół już od dawna nie mam. Ja mam w tej chwili wyjątkowo łagodne te pszczoły. Nie wiem, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one są po prostu dzielone, utrzymywane w odkładach. Odkład wiadomo, że jest yy, słabszy, no ale mam też rodziny okresowo, które sięgają tam tych kilku korpusów. Ja mam korpusy Wielkopolskie osiemnastki, więc, więc powiedzmy, no te yy, cztery korpusy to jest taki standardowy, wielkościowo jakby odpowiadający standardowemu ulowi Wielkopolskiemu, czyli dwa korpusy plus pół nadstawka, prawda? To jest mniej więcej plus minus tyle, co cztery moje korpusy osiemnastki. Więc takie rodziny, które jakby obsiadają w cudzysłowie na czarno taki pełny ul wielkopolski, one też są wyjątkowo łagodne. Te, które u mnie na pasiece są. Więc jakby w tej chwili nie mam takich rodzin, bo, bo to też jest bardzo często... Czy, czy one się takie pojawią, czy się nie pojawią, trudno mi powiedzieć, bo, bo ja nie prowadzę selekcji w kierunku łagodności, bo ja po prostu namnażam te rodziny, które przeżywają. Wszystkie, które się nadają do namnożenia. To znaczy w sensie, jeżeli jakaś rodzina się w miarę tam rozwija, to ja staram się powielać genetykę z takiej rodziny. Natomiast myślę, że no nie będę likwidował takich rodzin agresywnych, tylko mam kilka pasiek w lesie, więc gdzieś się po prostu wywiozę do lasu. Będą przy okazji stróżować moich uli. No, nie, to jest pół żartem oczywiście mówię, ale, ale gdzieś tam je po prostu zostawię w lesie. No i na pewno jak będzie taka rodzina wyjątkowo agresywna, to jej nie będę namnażał po prostu. Będę ją, zostawię ją, żeby sobie funkcjonowała. Być może z niej wezmę jakieś pszczoły dla innej matki, na przykład. Natomiast, czyli wykorzystam ją jakby do, do namnożenia. Natomiast pewnie jakby mi się taka rodzina, jak miewałem w 2000, to był chyba 15 rok, kiedy właśnie miałem takie diabły, to, to, to pewnie takich pszczół namnażać nie będę. Natomiast nie widzę powodu, dla którego nie miałyby sobie funkcjonować. Gdzieś tam w lesie na przykład, gdzie prawda, nie ma blisko ścieżek z jakimiś szklakami turystycznymi czy, czy, czy, czy tego typu miejscami prawda rekreacyjnymi. Rozumiem. Zmierzając do końca, dwa moje ostatnie standardowe pytania. Czy gatunek pszczoły miodnej, apis mellifera jest dla ciebie bardziej organizmem udomowionym? Czy no i to też nie jest łatwe pytanie, bo, bo, bo zadajesz wszystkim ludziom te pytanie i ja wiem, że to pytanie że pada. są różne odpowiedzi. Ja wiem, że to pytanie pada i jakby czym innym jest to, jak ja pszczołę chcę widzieć, a czym innym jest to, jak ją czasem widzę. W sensie na różnych, choćby nie wiem, filmach, czy, czy, czy jak to ludzie pokazują swoje pasieki. Ja na pewno uważam, że pszczoła miodna jest w tym sensie gatunkiem dzikim. Jakbym się musiał zdecydować, to bym powiedział, że jest dzikim. W tym sensie uważam, że jest... Że nie, jest... nie, odpowiedź nie musi być na to pytanie czarno-biała. No to, no to czarno-biała nie jest, natomiast natomiast w tym sensie jest dzikim, że że ma wszelki potencjał do tego, żeby, żeby żyć zupełnie dziko. Po prostu udowadnia to każdego dnia. Także nie widzę, nie widzę powodów, dla którego nie wiem pszczoła miałaby nie funkcjonować zupełnie dziko. Znaczy, potencjał, wydaje mi się, ma każdy organizm, nawet poddany radykalnej domestykacji, no tylko, że po prostu będzie to długo trwało. Nagle, gdyby. No, człowiek to z... trwało bardzo znaczy, szybko? Nie, przepraszam. Mamy. Są takie organizmy, które, no, na przykład. Hmm... Jedwabnik morwowy. Rzeczywiście być może by cały wyginął, bo człowiek musi brać y, udział w jego rozmnażaniu. Ale może na by temat, się znalazł jakiś... Natomiast resta to jest gdybologia, ale myślę, że duża część ze zwierząt uznanych w pełni, za w pełni udomowione, no jakieś, jakaś część populacji by gdzieś tam przetrwała, prawda? No. W procesie po prostu... No, Naturalizacji. Udz, udz, ...udzikowiania. Tak, to znaczy. no. tak. tak, tak. Bo to jest po prostu proces. Tak, no zresztą to jest proces też ewolucyjny, nie już tak wracając, no przecież to jest przez biologów uznawane za proces ewolucyjny, już tak wracając do tego magicznego wykasowywania selekcji naturalnej, tak, przez człowieka, z czym się zgodziliśmy. Dobra, czyli jak rozumiem, Twoja odpowiedź jest taka, że raczej dzika. Raczej dzika, tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, drugie standardowe pytanie. Czy dręcz pszczeli może być dla Ciebie pięknym organizmem godnym podziwu? No, może być, tak. tak, może być. Nie mówię, że go specjalnie lubię, natomiast ja cały czas patrzę na ten organizm. Faktycznie on jest fascynujący w tym sensie, jak, jak doskonałe ma przystosowania, I, i, i, ale patrzę na niego w tym sensie, że, że on naprawdę może być takim. Wcale nie, nie, nie groźnym czy, czy niezabójczym pasożytem. No jest dla Apis serana na przykład. Takim jak jest, dokładnie. I ja uważam, że w przeciągu 20 lat jesteśmy w stanie. Yy, dręcza sprowadzić do takiego organizmu pszczoły miodnej. Być może tak, ja bym powiedział tak bardziej wątpiąco, ale przy założeniu, że wszyscy będziemy się zachowywali tak jak jedna wielka globalna kolonia termitów i postępowali według jednego schematu. Co wydaje mi się wątpliwe? No, mi <śmiech> też. To znaczy <śmiech> mi się to wydaje niemożliwe, a niewątpliwe, no ale... ale tak. Okej. okej, czyli przyznajesz teraz, że jest to też takie marzenie. Marzenie w tym w no marzenie, sensie? Że, no marzenie, że, że przez 20 lat. To znaczy, to znaczy, wiesz, jakby biologicznie jest to moim zdaniem absolutnie nie, nie, coś, ale coś. Nie wyłączając psychiki człowieka z tego układu. Czyli patrząc realnie na, na, na sytuację. No nie, patrząc realnie to, to tak, no, to jest utopia, to znaczy w sensie pszczelarzy w ogóle, nie, znaczy oni mają narzędzie, no, dostają pigułki czy, czy, czy, czy płyny i, i, i po prostu jakby to im wystarcza, nie? To znaczy w sensie, gdyby to im nie wystarczało, to coś by z tym robili. a Ponieważ niewiele z tym robią, to znaczy, że im to wystarcza, no bo to tak, tak bym to wnioskował, nie? Ja myślę, że wielu z nich odczuwa dyskomfort, tylko ja wciąż wracam do tej u, uparcie, do tej mojej, którą postawiłem, tą hipotezę rozmawiając z tobą, tej drabiny hierarchii: że odczuwają dyskomfort, ale wystarcz y, widocznie na tyle niewielki, żeby czuć się ogólnie komfortowo z tą sytuacją. Po prostu na tej drabinie hierarchii mają to niżej niż ty. A nie, no to, to że pewnie mają to niżej, to, to, to pewnie duża większość ma to niżej. Natomiast, natomiast yy, wiesz, yy, ja cały czas to powtarzam i powtarzać będę uparcie do znudzenia, że yy, to jest po prostu dodanie małego, małego w tym sensie, że, że zupełnie realnego priorytetu, tylko trzeba go robić konsekwentnie do jakiejś tam swojej selekcji. Tyle, nic więcej nie trzeba robić. I później tylko czekać i powielać to co roku. I, i to jest po prostu jakby zupełnie prosty proces, tylko to nie jest proces, który, wiesz, to nie jest tak, że ty znajdziesz rodzinę odporną i powielisz ją i masz sukces, tylko, tylko to jest kwestia upowszechnienia pewnych zjawisk, bo nie tylko genów pszczoły miodnej w populacji, ale pewnych zjawisk w ogóle w populacji pszczoły miodnej, całego ekosystemu ulowego, powiedzmy, nie? Bo, bo równie ważne jest to, żeby jakby uzyskiwać odporność immunologiczną na wirusy, które są przenoszone przez dręcza i to też się nie stanie, jak ktoś będzie miał pszczoły, które walczą z roztoczem, nie? bo mogą walczyć z roztoczem, ale niekoniecznie mogą być odporne na wirusy prawda? i w momencie, kiedy z jakiegokolwiek powodu nie będą walczyć z roztoczem, nie wiem, będzie okresowe załamanie, prawda? nie wiem, głód na przykład w rodzinie, no, i w tym momencie yy, patogeny na przykład tam w cudzysłowie wybuchną w takiej rodzinie, prawda? I, i, I rodzina, która jakoś tam walczyła z roztoczem, nagle się po prostu skończy w dwa, tyg w dwa tygodnie czy w trzy. Nie? Więc mogą być i takie scenariusze. Może być i taki scenariusz, że pojawi się jeszcze inny patogen. Może być, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Fajnie nam zresztą ta obecna sytuacja pokazuje, że żyliśmy sobie w takiej dyli. Jakby zapominając o Hiszpance innych, a moglibyśmy być bardziej pokorni wobec przyrod. Oj, to na pewno. To na pewno. No dobrze, Bartku, to już na koniec powiedz właśnie od, odnieść słuchaczy, właśnie do strony Bractwa Wszelgo. Powiedz, co to za organizacja, którą założyłeś, jest. Jakie ma główne cele? Zapraszam wszystkich na stronę bractwa Pszczelego www.bratstwopszczele.pl www.bratstwopszczele.pl To jest grupa pszczelarzy amatorów, którzy chcą nie tylko jakby propagować to zdrowsze pszczelarstwo, ale przede wszystkim chcą też stworzyć takie środowisko, gdzie mogą spokojnie porozmawiać o troszeczkę innym pszczelarstwie, bo to jest uważam... Też ważny cel, żebyśmy mieli miejsce, gdzie możemy po prostu się wymieniać myślami, które dla niektórych ludzi są tak kontrowersyjne, że czasem wręcz prowadzą do jakiejś agresji słownej, bo tak się działo na różnych, na różnych forach, czy, czy w różnych innych środowiskach. Więc Bractwo pszczele jest taką, takim miejscem, gdzie ja, chcia, jako jeden ze współzałożycieli, chciałbym, żeby się toczyła dyskusja nad tymi pytaniami które są ważne z punktu widzenia zdrowia pszczół. I zapraszam serdecznie. Mamy grupę facebookową. Na stronie Bractwa Pszczelego jest odniesienie. Na tej stronie znajdują się artykuły. Ja zachęcam wszystkich, żeby tam artykuły gdzieś tam też podsyłali, jeżeli chcą podyskutować w formie takiej pisemnej odniesienia się do tych do tych treści. Merytoryczne, ale polemiczne merytoryczne, oczywiście. merytoryczne, polemiczne. Merytoryczne, polemiczne, oczywiście. Oczy dopóki, dopóki one będą kulturalne i będą się odnosiły do tematów, w którym dyskutujemy, jak najbardziej będą to artykuły, które będą zamieszczane. Tylko, że do tej pory nikt takich artykułów nie przysyła. Tam są też tłumaczenia, jakby ktoś miał za dużo czasu w nadchodzącej zimie, a jakoś tam język, któryś z języków obcych znał i trafił na jakiś fajny tekst, który, który nie został jeszcze u nas zamieszczony, to też zachęcam do przetłumaczenia i i zamieszczenia. No zresztą, o niektórych tych tłumaczeniach e, dzisiaj tam do nich luźno nawiązywaliśmy, a nawet konkretnie w przypadku Torbena Shiftera, czyli no, Shvera, przepraszam, czyli z tego, co powiedziałeś dzisiaj, no to udowodniłeś, że m, zamieszczasz tam również tłumaczenia, z którymi się nie do końca zgadzasz Ze wszystkim. To znaczy, no trudno się zgadzać ze wszystkim. No jasne, ja się zgadzam, ale... Natomiast jest to ja wiadomo... <laughs> Kuba, jest... Kuba, jest to wiadomo strona, y, która ma jakby grupować pewne treści w, w, dotyczące pewnego tematu, prawda, zdrowia pszczół. Yy, mnie tam, znaczy ja wiem, że pszczelarze poszukują takich treści, natomiast, natomiast dla mnie jest naprawdę mało istotne, nie wiem, na przykład artykuł o dywagacjach yy, na temat różnic między ramką zwykłą a hoffmanowską bo to naprawdę mnie mało interesuje. To jest, to jest trochę to, co właśnie gdzieś tam mi podesłałeś też w pytaniach, o tym nie rozmawialiśmy, prawda, gdzie Kirk Webster napisał, prawda, że może zadajemy zbyt mało, zbyt wiele małych pytań, zamiast zadawać te, te duże, ważne. Wiesz co, jak chcesz, to rozmawiajmy. Ja po prostu troszczę się o twój powrót do domu. Nie, nie, no to wiesz. To, jak chcesz, no, proszę bardzo. Nie, to nie chodzi o to, żebyśmy do tego wracali. Ja tylko teraz nadmieniam o tym, że ja uważam, że zdrowie pszczół szeroko rozumiane jest tematem ważnym i nie ma absolutnie znaczenia, czy będziemy mieć ramkę hofmanowską, czy nie hofmanowską w naszym ulu z punktu widzenia na przykład przetrwania rodziny pszczelej. Może się ktoś ze mną nie zgodzi, prawda? No bo jak hoffmanowską ramką zgnieciemy matkę, no to rodzina nie przetrwa, prawda? No możemy w tą stronę pójść. No Z ale tego punktu już... widzenia, co powiedziałeś, oczywiście się zgadzam. Natomiast sprzedaże mają i inne, różne jeszcze inne dylematy, ci powiedzmy konwencjonalni, których ty nie masz. Tak? Ale, ale wiesz to, znaczy ja też stosuję zasady gospodarki pasiecznej, ja też poszukuję takich treści, ja też je czytam, ja też się ich uczę. Ja nie mówię, że te treści są w tym sensie złe, że są niepotrzebne. One też są potrzebne. Mi chodzi tylko o to, że nie chciałbym, żeby strona Bractwa Pszczelego była medium do dyskusji na temat wyższości na przykład stojaka żelaznego nad stojakiem drewnianym pod ul. Prawda? Bo... No to... Jeżeli o to ci chodziło, to przepraszam, zresztą... no. Wydaje mi się, że jasno określacie swoje, swoje cele na głównej stronie, więc dla każdego, kto umie czytać, powinno być to jasne, o czym tam się dyskutuje. No więc to tylko o to chodziło, prawda? Natomiast jeszcze korzystając z okazji, chciałbym parę słów o projekcie naszym selekcyjnym, który, w którym również biorę udział jako współuczestnik. Mówimy tu o projekcie Fort Knox. Zachęcam do zajrzenia na stronę www.biz, tak jak pszczoły po angielsku, b s Pauza Fort Knox, Fort Knox .pl. o ile nie pomyliłem czegoś. Pojawi wtedy, się w opisie. Pojawi się w opisie ta, ta nazwa jest to projekt, który realizujemy z grupką amatorów, polegający na wymianie pszczół prowadzonych w ramach selekcji naturalnej. Czyli w trzech zdaniach, nie wchodząc tam w głębsze szczegóły, bo to o tym można poczytać na stronie. Uczestnik zgłasza od jednej do kilku rodzin pszczelich do naszego projektu i oddaje je selekcji naturalnej. W momencie, kiedy pszczoły przeżyją mu, a innym nie przeżyją, z tych rodzin tworzy odkłady dla innych. Jeżeli natomiast jemu te rodziny nie przeżyją, dostaje rodziny od innych z puli projektu. Moim zdaniem bardzo ciekawy projekt. Natomiast no wiem, że zdania są różne, ale ma on na pewno też jakieś swoje minusy, zwłaszcza związane z logistyką, przeważenie pszczół i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten projekt no do tej pory nas nie zawiódł w tym sensie, że byliśmy się w stanie zawsze odbudować co roku ze strat, jakie były, a bywały duże bo zwłaszcza jak nowi uczestnicy włączają się do projektu, to bardzo często te w tym pierwszym roku tracą rodziny. I no, jest ten projekt swoistą, nazwijmy to gwarancją tego, że taki pszczelarz, który przynajmniej część swojej pasieki odda selekcji naturalnej, nie zostanie bez pszczół i nie zostanie bez tej genetyki, co jest też dość istotne, która jest z nami w selekcji już od kilku lat. Także to jest y, moim zdaniem bardzo dobre miejsce, tak to nazwijmy, żeby zacząć selekcję, oddać swoje pszczoły selekcji naturalnej, ale mieć tą gwarancję, że jak pszczoły stracimy, to nie zostaniemy z niczym, tylko ktoś nas pomoże i będziemy mieć te pszczoły, które z roku na rok przeżywają bez leczenia, przynajmniej jeżeli chodzi o pewną populację, bo wiadomo, że to są nowo utworzone rodziny, ale z tej, nazwijmy to genetyki, która już z nami jest od 2000, bodajże 15 roku yy, bez leczenia. O ile to jest ta sama, dlatego że u pszczół jest poliandria, tak? Matka może mieć nawet kilkunastu trudni, a psztyfikantów to tam może być dosyć dużo To znaczy, nie no, wiadomo, że mówimy o liniach matecznych, prawda? Które są nasienione z wolnego lotu i, i okay, okay. to jest. Czyli to genetyka, jest tak jak powiedziałeś, troszeczkę w cudzysłowie tutaj. To znaczy, genetyka w tym sensie, że wywodząca się z linii matecznych, które, które są z nami od kilku lat. Z linii natomiast co do strony ojcowskiej, no to... No tak, tak, ale najlepiej, no dobrze, ale przy rekombinacji genów, przy zapłodnieniu, czy dany al będzie od ojca czy od matki, no to nigdy nie wiesz. Mogło być tak, w jakiejś linii może być tak, że to już się bardzo zmieniło. Tak? Że... To znaczy, to, znaczy on, to jest zmienność, to... zmienność jest co roku, prawda? No Więc... tak, tylko co do genu mitochondrialnego wydaje mi się tutaj, tak by można. No powiedzieć. nie, no ale to wiesz co? No, to tak jak w każdej populacji masz połowę genów od yy, ojca i połowę od matki, w rodzinie pszczelej też masz tak, że połowa jest od matki, a połowa jest od różnych ojców. Każda, no tak, pszczoła, tak, każda pszczoła ma jedną matkę jednego ojca, tak, a w zasadzie tylko, ma dwie że, matki, prawda? Tak, tylko że jeżeli mówimy o genetyka rodziny pszczelej, to ja, czy tam populacji, to ja rozumiem, że jest to jakaś tam średnia dominujących aleli, która występuje w tej populacji, czy w tej rodzinie pszczelej i ze względu na tą poliandrę u pszczół jest duża zmienność tutaj jeżeli ma, doją do dyspozycji trudnie e, pochodzące no, z różnych rodzin, z różnych no z tak, kolejnych. No ale tutaj jakby, wiesz, no tu jakby nie ma, nie ma sporu, że strona ojcowska jest jakby losowa, prawda? To znaczy w sensie nie mam zielonego pojęcia, czym się unasienniają młode matki u mnie na pasieczysku, czy się unasienniają Moimi trudniami, czy się nasieniają obcymi trudniami. Nie mam żadnego na to ani wpływu, ani, ani, ani wiedzy, jak to wygląda. Natomiast, no, teoretycznie, jeżeli rodzina przeżyje, no to wiadomo, że przekazuje swoje geny w matce, prawda, młodej, nowemu pokoleniu. Tak, ale w toku zap wielokrotnego zapłodnienia, to nie jest populacja zamknięta. Nie prowadzicie... No nie, oczywiście, że nie jest populacja popul nie, nie, nie. Nie, nie, Dodatkowo je przewozicie z miejsca na miejsce. Nie prowadzicie eksperymentu, tak? Takiego wyizolowanego. W związku z tym wydaje mi się, ale może się mylę, na ile znam genetykę, to takie podstawowe zasady choćby mędlowskie. Bo no, wiadomo, że teraz jest tam bardziej skomplikowana. Jeżeli bierzecie rodzinę A, którą macie jakąś tam oznaczoną, która była w 2015... A ja ci przerwę i powiem, że na szczęście odporność pszczół... To nie jest tylko taka układa, układanka stricte genetyczna. Nie, nie, ja twierdzę, no tak, ale użyłeś słowo genetyka i tylko tego się, troszeczkę się czepiam tutaj, przyznaję. Jeżeli użyłeś, chyba że użyłeś go tak jakoś popularnie, jako słowo bliskoznaczne... To e, znaczy, e, e, nie gwarantujemy żadnych odpornych... E, nie, nie, o, nie e, o to mi chodziło. E, w, nie wiem, czy ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że jeżeli weźmiesz rodzinę A powiedzmy linii matecznej A, która zaistniała tam w 2015 roku i poprowadzi się e, faktycznie na drzewie m, rodowym, tylko matrylinearnym, do jakiejś współczesnej, istniejącej rodziny, która się z niej po matce wy wywodzi, to tam biorąc uwagę te wszystkie zależności, mogą być, z... może się tak zdarzyć, że będą zupełnie inne alele wersje genów, niż były w tej prekursorce. To znaczy, wiesz, no jeżeli weźmiesz czwarte czy piąte pokolenie, to teoretycznie może tam być siódma woda po kisielu, prawda? To mogą być pszczoły oryginalnej geny w ilościach homeopatycznych. Natomiast tutaj mamy w tym sensie ciągłość tej, w cudzysłowie znowu genetyki, że to się jakby że tutaj mamy co, co roku w zasadzie co zimę, prawda, mamy weryfikację pewną. To znaczy to są pszczoły, które co roku przeżywają. Z jakiego powodu one przeżywają, czy dlatego, co mówiłem na samym początku, czyli wygrały w cudzysłowie w tym wyścigu z roztoczem w związku z tym, że zostały utworzone w odkładzie, czy też mają jakieś cechy odporności, to ja tego nie wiem, bo ja nie wiem z jakich powodów one przeżywają. No tak, to już ustaliliśmy, że nie prowadzicie obserwacji obiektywnych. To znaczy obiektywnych prowadzimy w tym sensie, że rodzina albo żyje, albo nie żyje, prawda? Więc jest to dość obiektywna obserwacja. Natomiast. natomiast nie ma powtarzalnych warunków. No nie, no oczywiście, że nie ma powtarzalnych warunków. Natomiast, natomiast wiesz, no w żadnej gospodarce pasiecznej żaden sezon nie jest powtarzalny. Nie, ale chodzi mi dla wynik eksperymentu. Takiego, który miałby brać pod uwagę. Nie, Wiem, jest, że to, nie, nie, nie dlatego... to nie jest eksperyment naukowy. Oczywiście, dlatego. To jest oferta dla. Pszczelarzy, amatorów, którzy, którzy chcieliby się włączyć z nami do selekcji, oddać swoje rodziny do, do wspólnej puli, ryzykować razem z nami, ale mieć też jakieś możliwości, żeby ewentualnie później z tych rodzin sobie ciągnąć matki porządku, do swojej pasieki. W porządku, i tak dalej i tak natomiast tak. jeśli znalazłby się naukowiec, który chciałby no właśnie w końcu naukowo sprawdzić na przykład wasze rodziny i Wdrożyć je do swojego eksperymentu powtarzalnego, wyizolowanego, to czy jesteście skłonni, ewentualnie mu takie podarować roślin, rodziny uczestniczyć. W tym jeżeli to byłaby znaczy, taka propozycja znaczy, wiesz, naukowa. To znaczy, jeżeli będzie jakaś propozycja, to się do niej odniesiemy. Okay. W, tym sensie, w tym sensie ja nie chcę powiedzieć jednoznacznie tak, bo to będzie zależało od tego, co on będzie oczekiwał. Jeżeli on będzie na przykład oczekiwał, nie wiem, kilku matek z mojej pasieki, to ja mu mogę to obiecać, jeżeli tylko cokolwiek mi przyznać przeżyję, a mam nadzieję, że tak będzie, że ja mu kilka matek wychowam albo sobie może przyjechać i wychować ile chce matek ode mnie. Wiesz, to, to, to, to nie ma z tym problemu. I tu jest pewien problem, bo o ile znam waszą filozofię, no to zakładacie, że cała dlaczego, dlatego to robicie, że cała rodzina jest ważna cała rodzina jest ważna. No, i tu, tak. problem, no i tu się pojawia problem z się pojawia że nie jest to to samo, co robicie. To znaczy, Więc, bo... ciężko bo... Nie, nie, no to od razu inny naukowiec w recenzowaniu tej pracy mógłby się przyczepić, że jeżeli Oczywiście. jakiś naukowiec chciałby u, e, sprawdzić waszą teorię, no to przepraszam bardzo, ale tu są inne warunki. No, Bo oczywiście. tutaj bierze same matki, a tu... No, no Kuba, no, ale no, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ja w tym sensie mówię, że być może w naszym środowisku się znajdzie ktoś, kto jest w stanie na przykład pod wytyczne eksperymentu naukowego prowadzić swoją gospodarkę pasieczną. Ja od razu mówię, że nie jestem w stanie, dlatego że ja nie mam... Na to naprawdę czasu, bo, bo to trzeba, prawda, chodzić ze szytami od, od rodziny do rodziny, zapisywać, obserwować. Żeby nie badać, było, ja nie badać. powiedziałem to jako zarzut. Wiem, wiem, tylko, tylko ja dlatego tłumaczę, że to nie jest jednoznaczne, tak. Jeżeli by chodziło, tak jak mówię, o wychowanie na przykład 10 matek pszczelich z którejśkolwiek z moich rodzin albo ze wszystkich po jednej, nie ma najmniejszego problemu. Ja to po prostu teraz mogę obiecać. Natomiast jeżeli ktoś mi powie, słuchaj, Bartku, prowadź pasiekę pod moje wytyczne, to ja powiem nie, no to dam ci materiał genetyczny, ale ci sprezentuję dwie albo trzy rodziny ode mnie i prowadzę sobie jak chcesz. Troszeczkę o to mi chodziło właśnie, wiesz, jeżeli by się znalazł ktoś, głosicie pewne teorie, znaczy ty wygłosiłeś hipotezę, że u ciebie na pasiece widzisz ten proces, znajduje się ktoś, kto mówi, ok, chcę to sprawdzić w obiektywnych warunkach, wezmę inne pszczoły, od kogoś z dwóch źródeł, o który, o, od kogoś to nie głosi, wezmę wasze, zrobię grupy kontrolne, zrobię grupy testowe, sprawdźmy. Wiesz, tylko problem jest jakby w tym, to znaczy abstrahuję od tego, ja mówię, ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby ktoś przyjechał i sobie gdzieś tam w ograniczonym zakresie coś z moimi rodzinami robił. Naprawdę nie mam, nie mam z tym problemu. Natomiast, wiesz, ja cały czas to powtarzam, zawsze to powtarzam i to też są jakieś zarzuty, że ktoś właśnie oczekuje, że ja będę prowadził selekcję pszczół odpornych. Ja prowadzę selekcję odporności pszczół, a nie selekcję pszczół odpornych. W tym sensie, nie wiem czy rozumiesz co mam na myśli, mam na myśli to, że każdy organizm żywy bierze udział w swoistym eksperymencie życiowym, tak to nazwijmy. Prawda? Jak się rodzi dziecko to nigdy nie wiadomo czy ono dożyje pełnoletności czy dożyje stu lat, a może umrze od razu. I tak samo jest z pszczołami. Ja nie mam pojęcia, co wyjdzie z mieszanki genetycznej zarówno pszczół, jak i na przykład patogenów i, czy innych mikroorganizmów w moim ulu. Nie mam pojęcia, czy jak ja utworzę daną rodzinę pszczelą, czy ona dożyje listopada najbliższego, a co dopiero kolejnego sezonu. Bo tego nie wiem. Wiesz, na mojej pasiece pszczoły umierają. Natomiast ja mówię o tym, że cała populacja na razie i odpukać, oby się tak działo dalej, na razie od kilku lat jest samowystarczalna w tym sensie, że przeżywa mi taka populacja, z której jestem w stanie się odbudować i jeszcze do tego wspomóc innych, którzy są pszczelarzami mniejszymi niż ja. Bo ja gdzieś tam zawsze co roku y, albo komuś y, coś tam sprezentuję, czy to matkę, czy to jakiś odkład, więc jakby, wiesz... Jestem w stanie od kilku lat to robić i mam nadzieję, że populacja pszczół pozwoli. Ale ja nigdy nie wiem, czy wiesz, tak samo jak każdy z nas nigdy nie wie, czy jego pasieka dotrwa kolejnego sezonu, czy nie. Ja nie wiem, czy w mojej... Nie roku... no, to ja w ogóle... Pójdźmy dalej, nie wiem, czy dożyję no następnego dokładnie, sezonu. Nie? Dokładnie, dokładnie. No więc, no więc wiesz, ja nie chcę, żeby ktoś zrozumiał, że odporność pszczół polega na tym, że mam mamy, mamy pszczołę która jest odporna i jej córki będą odporne. Wiesz, naukowcy amerykańscy, którzy badali pszczoły VSH, oni mają pszczoły, które mają 100% VSH i oni jakby, no, nie wiem, czy są w stanie zagwarantować, że rodzina przeżyje, natomiast oni w zasadzie gwarantują, że rodziny 100% VSH, jak im nawet wrzucisz jakieś roztocza, że one te roztocza wyczyszczą do czysta. Tylko, że oni sami mówią, że są w stanie to robić tylko i wyłącznie w y, mocno kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, w tym kontekście, że są w stanie jakby obserwować bardzo wnikliwie poszczególne pszczoły, tworzyć takie krzyżówki metodą sztucznego unasiennienia, że tą cechę VSH są w stanie utrzymać. Natomiast w momencie, gdyby chcieli tą y, pszczołę powielić w jakikolwiek sposób szerszy, w tym sensie, żeby ją udostępnić na przykład pszczelarzom, to nie są w stanie wykorzystując racjonalne siły i środki, zachować tej cechy. To znaczy, bo oni są w stanie Wydaje mi się, że to, tym bardziej, że popraw mnie, jeśli się mylę, bo coś mi tylko świta, że jest to cecha recesywna. Nie jestem pewny tego, ale nie wykluczone. W każdym razie oni twierdzą, że córki wszystkie, które są w stanie wychować, wiesz, no, każdy hodowca jest w stanie wychować, no nie wiem, no, jak ma jakiś tam zespół ludzi, prawda, i warunki, to jest w stanie, nie wiem, kilka tysięcy no nawet. nie trafiają do środowiska wyizolowanego. I nie trafiają dokładnie. I teraz wiesz, jesteś w stanie wychować, mając zaplecze, nie wiem, kilka tysięcy nawet matek pszczelich, bo przecież niektórzy to robią, mając prawda, pracowników i tak dalej, i tak dalej. No, jest w stanie wychować, nie wiem, tysiąc, dwa tysiące matek pszczelich, no ale nie jesteś w stanie wychować dwa tysiące matek pszczelich metodą sztucznego unasiennienia z konkretnej genetyki, unasiennić je wszystkie tak, jak trzeba, i rozprowadzić, żeby one były użyteczne w gospodarce. No bo to już jest jakby... Nie wiem, czy w ogóle zadaję pytanie, czy te pszczoły są użyteczne w gospodarce konwencjonalnej, bo może ta cecha jest tak wyśrubowana, że no nie wiem, by się okazało, że tak dużo usuwają tych... Tylko hipoteza, ale stawiam taką ją, że mogłoby się okazać, że tak dużo usuwają tych potworek, zaczyna być to problem produkcyjny, na przykład, no nie wiem. Wiesz co, tego nie wiem, trudno mi powiedzieć, natomiast wiem, że oni po prostu są w stanie utrzymać rodzinę wolną od roztoczy. Tylko, że to jest w tym sensie kontrolowane środowisko, że nie kontrolują jakby samego ula, tylko są, muszą no, bardzo kontrolować genetykę. Bardzo, po prostu. No i, no i oczywiście są w stanie, nie wiem, jak, jak gdzieś byś się tam w cudzysłowie z nimi dogadał i odpowiednio im zapłacił, to pewnie są ci w stanie przesłać taką matkę stuprocentową VSH. Tylko, że problem y, tworzy się w momencie, kiedy ty chciałbyś, nie wiem, prowadzić tysiącpniową pasiekę na takich mapkach, bo po prostu zjedzą cię koszty. No bo nie, wiesz, jedną jesteś w stanie kupić, no ale jedną już nie powielisz u, u, utrzymując cechę w stu procentach, prawda? No i troszeczkę sam sobie odpowiedziałeś, dlaczego, dlaczego tak się nie robi. No nie, ale wiesz, no, ja ci powiem tak, ja nie rozmawiam tutaj o wyśrubowaniu jednej cechy, to jest pierwsza sprawa i poza tym zawsze to mówię i w jakiś tam sposób też apeluję. Ale poruszyłeś problem kosztów. No, problem kosztów jest, jeżeli chcesz uzyskać tak wyśrubowaną cechę, Kontrolując genetykę z pokolenia na pokolenie, no chyba nie chcesz mi powiedzieć, że nie jest problem kosztów w momencie, kiedy zawodowiec miałby stracić 90% pszczół. No ale tu nie mówimy o tej sytuacji. Nie, nie, nie mówimy, ale tak ci, nawiązałem do tego, co mówiliśmy, że. To, to, znaczy, to... znaczy, wiesz, no Dilasbi straciła tam chyba nie 90, ale 85. No, bo tego chciała. Bo tego chciała. Odpowiedź na pytanie, czy, czy znał, m, zawodowiec może to zrobić? No, jest co najmniej jeden taki przypadek, Dilasbi, więc mówię tak, jest w stanie to zrobić czy będzie chciał, czy będzie go na to stać w konkretnej jego sytuacji, to tego nie wiem. Wiesz, to jest indywidualna decyzja każdego. Natomiast na pytanie, czy jest w stanie, no jest w stanie, bo zrobiła to Dilaz lasby Okej, no poniosło ogromne koszty. Dobrze, ale to więc może by się znaleźć jakieś super zapalenie z VSH, który też by poniósł takie koszty. Abstrahując od cechy VSH, bo... bo... Nie, no jest to taka sama utopia z tym VSH, to co wydaje mi się, to co powiedziałeś z tym, że za 20 lat cały glob będzie wyglądał tak, jak byś chciał, no. Znaczy nie, no to wiesz co, no to jest tak, no to znaczy... Wiesz, to nie go... da się tej cechy wprowadzić tak jak z VSH i sami naukowcy to bo znaczy inaczej, racjonalnie to Kuba. przyznają w swoich, jak rozumiem w swoim nie, podsumowaniu, nie, tak? Inaczej, no inaczej, w momencie, kiedy by wszyscy się uparli na selekcję VSH, no to jesteśmy w stanie upowszechnić w 100% populacji, gdybyśmy się tylko za to wzięli, a to, że się nikt za to nie weźmie, to jest druga rzecz. Natomiast jesteśmy Ale nie wiem, gdzie byśmy skończyli. No... Też nie wiem, też nie wiem. Natomiast mi, ja zmierzam Mogłoby do czegoś okazać, innego. Ja Mogłoby się przy okazji coś, czego byśmy nie chcieli na Ja mówię, wiesz, o... Y, znaczy to też jest tak, jak mówię, utopia, bo ja wiem, jaka jest rzeczywistość. Natomiast mówię o tym, że absolutnie realne jest z biologicznego punktu widzenia i z gospodarczego punktu widzenia, żeby powstały takie ośrodki, jakie powstały wokół Erika Osterlunda i żebyśmy, tak jak on tam w przeciągu 13 lat osiągnął na tyle dużo, duże wysycenie tej, w cudzysłowie, odporności w swojej populacji, że leczy tam bodajże 20% stanu pasieki rocznie, bo reszta nie wymaga po prostu leczenia. Więc jakby wiesz, w tym sensie to jesteśmy w stanie robić, dlatego że wiem, że to się sprawdza doskonale w jego gospodarce, która jest gospodarką zawodową, to nie jest, wiesz, amator taki jak ja, że on tam wystawia pszczoły na śmierć i, i patrzy i się cieszy, jak mu przeżyją. Tylko to jest człowiek, który osiąga dochód, osiąga produkcję, ma znikomą śmiertelność i z roku na rok konsekwentnie to robi, powielając genetykę. I do tego współpracuje w szerszym gronie, więc upowszechnili genetykę w jakiejś tam trochę większej populacji. Mają pszczoły lokalne, które zaczynają mieć na tyle dużo, duże wysycenie tych cech, że można by je nazwać w pewnym sensie odpornymi. Nie nazwałbym ich w stu odpornymi, bo jednak jakiś procent populacji... Te kryterium prawdopodobnie jest zbliżone do kryterium porażenia um, Toma Ilieja czy Randy Olivera, tak? 3%, tak. Okay. Bo to to 3-4, gdzieś takie tam są, tak? To znaczy, to znaczy to on, różnych przyjął, ludzi, tak? on przyjął 3, tylko że z tego co on mówi on tego też nie traktuje absolutnie po aptekarsku, bo on mówi, że czasem... No to przykład... nikt nie traktuje po bo metoda przecież flotacji 300 pszczół no jest pewnym tylko wskazań. przybliżeniem. Tak, tak no nie, ale wiesz, w tym sensie, że, że nawet on mówi, że czasem jak mu wyjdzie wyższe porażenie, to pozostawia dalej rodziny do obserwacji, bo z jakichś powodów nie widzi potrzeby leczenia, na przykład, nie wiem, rodzina się świetnie zachowuje, nie ma żadnych bezskrzydłych pszczół, wygląda zdrowo, świetnie się rozwija i tak dalej, i, tak dalej, i ma 4% na przykład. No więc zostawia. Prawda? a inna ma na przykład bardzo dużo bezkrzydłych pszczół, ale ma tylko 1,5% w, w tej metodzie flotacji, wiesz. To jest kryterium pewne, yy, też zupełnie nieostre, ale kryterium jakieś, które, które wskazuje yy, na yy, potrzebę leczenia lub nieleczenia w, w jego mniemaniu rodzinnym. I, ja. I to jest w stanie robić gospodarce i tego nie rozumiem, dlaczego nie robią tego, przynajmniej hodowcy, bo mogę zrozumieć, dlaczego nie robią tego zawodowi pszczelarze produkujący miód. Ale dlaczego tego hodowcy nie robią? To tego nie rozumiem. Dlatego, że nikomu na tym nie zależy. No, to, no, to, no Taka jest odpowiedź. No, no bo to nie, jest, wiesz, to nie jest jakaś wyjątkowo kosztowna selekcja według tego, co twierdzi Osterlund. I Randy Oliver tak samo, bo Randy Oliver stosuje bardzo zbliżoną metodę. On twierdzi, że jest w stanie tam chyba w dwie minuty przebadać rodzinę pszczelą, prawda? No to no to, to jest y, dwie minuty razy y, y, dwa, bo dwa razy w roku to robi. No i wiadomo, że oprócz tego dokumentacja, no ale każdy hodowca ma jakąś dokumentację, po prostu dodaje rubrykę, nie? Dlaczego tego nie robią? Nie wiem. Rozumiem, że nie wiesz. Nie wiem, nie wiem. Nie... <śmiech> tak. No. To co, będziemy kończyli? No chyba tak. Wiesz, o ja. Tyle już. 21. Sporo, sporo. Ciekawe, czy ktoś posłucha do końca? Wątpię. <laughs> ja wysłucham. <laughs> Dobra, dzięki ci Bartku za rozmowę. Trzymaj dzięki bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć. cześć. A jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite.